Kolektywny podcast sportowy. Kindla po prostu Proszę? Nagrywasz to. Tak, Kindla jest droga. Jak jest droga? 100 dolarów kosztuje. No co, zależy yes. czy się je ma, czy nie ma. No właśnie. <laughs> ale poza tym, ja, ja myślałem, że książki w formacie ebooków są dużo tańsze, ale tak dużo tańsze nie są, są trochę tańsze. To nie no. dobrze. Bo, bo, teraz a teraz... O papier? Tak, nawet, nawet nie. Proponuję, papier. proponuję przejść do pytania, czy my znowu, który... który czy my znowu nagrywamy? Który? Tak, tak. tak. Który podcast? Który Podejście? Te teraz, teraz to już będzie ja, 150. Ja, ja mam zasadnicze pytanie, bo ja... Podejście do, do otwarcia podcastu drugie. Fals, bo ja start. nie byłem na poprzednim podcaście, którego nikt nie słyszał w dodatku. Oprócz trzech osób, które tu siedzą. Nie byłeś na... Znaczy... I dwóch psów. Odcinek 152 mamy obecnie. Teraz. Czyli tak nie będzie stale. tamtego. Tamten odcinek odszedł w niebyt. <grym> Aha. Znaczy, może jest... jest jeden odcinek, tak. którego nigdy nikt nie usłyszy. No, może usłyszy, bo możemy go na przykład wrzucić kiedyś jako prezent gwiazdkowy. Albo na nie, nie, tu padł jakiś kolejną rocznicę podcastu. Tak, pomysł tak. Może rocznicę podcastu, że, że, że, że jak ktoś SMS-a wyśle, tam 7, 9, 15. O! <faś, galnie> 9 zł plus tak, tak. Zapłaci złotówkę i, i, i temat, no jest, nie, nie usłyszy mnie. Za jedyną to, złotówkę można nie słyszeć, redaktora zawady. Nie postawmy dwa tak, złoty. Musimy ustalić wyższą cenę. To jest pytanie do słuchaczy, ile chcą zapłacić, żeby mnie nie usłyszeć. Rany, gdyby była taka firma Słuchaj, na przykład, może nawet możemy... że wysyłasz SMS-a i kasuje polskich komentatorów w czasie meczu. Byśmy to majątek ja... U, zrobili. Oj, to majątek. To radę, no. Może wprowadzimy taką usługę, że można ściągnąć podcast w normalnej wersji, a za dowolną płatę można na przykład podcast bez redaktora Gawła. Albo podcast bez redaktora Magdiarza, Taką specjalną albo, wersję. Albo podcast w wersji dwa razy dłuższej. Albo Czyli podcast... zwolniony, tak. <śmiech> <śmiech> Stup, <idź> <śmiech> śmiech, ja wiem. Ten... Tak, kogo? Ale to, ale to no, można, ten sobie, ten... można sobie samemu to zrobić. Co można? Ten zwolnić lub przyspieszyć na A ja Myślę, że to... można sobie SMS-em zapłacić za to, że się odsłuchać. Żeby <laughs> siebie to nie również. słyszeć. Zagłuszyć siebie, wysyłam SMS na siebie. No więc Zagłu... jest taki odcinek. No, to nie jest, jest, a jakoby go nie było. O. No dobrze, no. Dlatego ten nie jest dużo. 150, yy... Tak, drugim który rozpoczyna się bardzo długo. W międzyczasie zmieniliśmy konfigurację sprzętu znowu. Dlatego będą dwa otwarcia tak, tego Albo tak, Albowiem kolega Jascha. To za to też można zapłacić. Zresztą znakomity perkusista przyniósł nam jeszcze jeden mikrofon. Tak, to prawda. I nie tylko. Tak. I rejestrator. Tak. Bo wcześniej y, polegaliśmy na literaturze. Tak, to prawda. Grubej literaturze. Tak, ciężkiej literaturze. Redaktor Ernest nie czyta książek, które mają poniżej 400 stron. Bo się nie opłaca, <śmiech> tak Ciężko, I, nie wypłaca się siadać. I których autorzy żyją. No salmana. <głos> jeszcze A Salman żyj, Salman jeszcze żyje. Chociaż, tak. chociaż to do śmierci. <głos> znaczy, jak, jakoby nie żył. Jakoby nie żył. Tak. <głos> w niektórych kręgach. O, dobrze. Słuchajcie, jakaś baba łaziła po studiu. <głos> no, no, no, no, no. Nie pozwalaj sobie gówniarzu. <głos> Ja chciałem złożyć redaktorowi redaktorowi Magdziarzowi życzenia z okazji urodzin, które były w tydzień temu. A, ja miałem okazję nie Te urodziny dowiodły mnie i redaktorowi Kondraciukowi, że jesteśmy ludźmi jednego słabego charakteru. Tak, my jesteśmy słabi. A słabe. to ja wiedziałem zawsze. Jesteśmy słabego charakteru, a redaktor jest chyba słabego zdrowia, bo mało zawału nie dostał na urodzinach. Miał super no, party, Jak bo. się wchodzi do własnego mieszkania, które ma być puste, a wypada na ciebie e, ba banda wrzeszczących ludzi, to nie wiadomo, czy uciekać, czy ich lać po mordzie, czy dostawać zawałów. No nie zori nie zorientowałeś się, że jakiś... się, nie, jak. Wybrałeś o stawcie Należało, należało lać właśnie. Nie zorientowałeś się, że masz jakiegoś bardzo dużo jedzenia w mieszkaniu rozłożonego, czy tak zawsze masz tak, tutaj koreczki i zawsze. No, no, zawsze jak przychodzisz z, z narzeczoną, to stoją na tatkach kanapki. Słyszałeś, jak, jakie jedzenie wymyślił? Koreczki i butelki z winem. Masz dużo, dużo jedzenia rozstawionych. Ale, ale jest tego wiele. Ser, Wino? Więcej. jak otworzysz, to koreczek stawiasz Więc pobok. Ale zobacz, w takim razie i koreczki, więc tych win musiało być sporo. To bardzo a, dobra kolacja. A, bardzo dobra. Śniadanie mistrzów. No to, to, no to właśnie 100 lat na nie chciałem. Nie będę śpiewał. 100 lat. Ja, na który będzie. Ja, a ja nie umiem, więc nie będę. Nie będę szukał, to jest portfel mój. Ja bym, ja bym na Twoim miejscu szukał. Zostawiłeś go w toalecie? Ja nie wiem, co ona robi z moim portfelem. ale Kochanie, że wyjęłaś to, co istotne, a zachowałaś to, co nieistotne. Czyli co? Maja żona Czyli nadal nie mam portfela. Nie no, portfel masz właśnie. <śles> nie masz, że tak ujmę jego istoty. No nie no istotą jego jest to, że bo jest to jest. Że jest Chociaż nie jest tam karta kibica, dwie w zasadzie No, no to, to tak to ci się zostawiliśmy Dobrze, no. no. pola i Barcelona A wiecie dlaczego nie mogą, bo kibice Lecha chcieli przyjechać tutaj na mecz i przed, Ale... przed stadionem Nie Leni mogą stać Leni. i śpiewać Nie mogą stać, ponieważ to będzie zgromadzenie A... To zależy ilu ich będzie no, Zakładaj, że wielu, a nie może wydać Ratusz zgody na zgromadzenie w tym terminie dlaczego? Bo w tym czasie odbywa się mecz. A, hmm. To są dwie imprezy, które się no, wykluczają nie, niestety. <laughs> znaczy to słusznie. No, na przykład na Polonie teraz można sobie kupić bilet już w ogóle absolutnie możesz mieć każdą kartę kibica albo nawet jej nie mieć i nawet. Nie, jest... nie, nie mieć to nie możesz. No chyba. nie, no kolega właśnie mówił, że tydzień temu był na meczu z dowodem osobistym. Aha. Nie no, Popość. bo od jakiegoś czasu można mieć dowolną kartę kibica, żeby kupić bilet na dowolny mecz, no pod jednym warunkiem chyba, że akurat nie jesteś gościem w tym meczu, a klub gospodarzy wydał zakaz dla kibiców gości. Co się zdarza. Tak, to Słuchajcie, wtedy nie, ale... Za trudne dla ciebie. Nie, ja tylko Ja tylko zastanawiałem, jakbym jak tak, jak tak prywatnie no, przyszedł to, tak prywatnie przyszedł... dla mnie to tak. To, to może przeniesiemy się na balkon, jest taka ładna pogoda. Nie, no, no jest śliczna pogoda. Nie, jak ja tak prywatnie przed kartą kibica Korony Kielce na przykład na mecz yy Legia Korona, to mm. kupibym bilet jako prywat, prywatnie. To czy mnie posadzili na sektorze dla gości, czy dla. Czy zależy, na czy żyletę w zależy, szeliczu zależy, koronawirusa. Zależy, czy, czy, bu... czy... czy pani byłaby złośliwa. <laughs> A co by było ciekawe, taka y, sek sekserki się nazywają takie panie, co selekcjonują kurczęta. Rozpoznają je po genitaliach takich maleńkich wielkości dwóch milimetrów. No i wiesz, sadzają, Myślę, sadzają bym, jednego by... kurczaczka, bo jest panią, a drugiego kurczaczka, bo jest panem. Nie? Myślę, tak, że pani wiem, no... oglądała genitalia? Żeby nie chcieć jej jakbyś przystawać legitymację. pan to ma ja jak dzwon, to pana na pan ma <śmiech> Zajami to na żyletę. Da se pan radę. Jeszcze łysy. Urodzony w Kielcach, zameldowany w Warszawie. No poradzi sobie. To wszystko z genitalią widać? Znaczy, tego nie wiem, ale to jest, to jest podcast od Sztampy lata się maszy. jest. jest. mówi się, że, że... Mówi się. To ma napisane na genitalia. Aha. Było tak, że członek z ramienia wysunięty na czoło. Powiedział do żony, proszę Pa, właśnie, oj, pa. Mhm, tak bo słońce jest e, Bo ja dzisiaj się na przykład wybieram na mecz mhm. Jako kibic lacham? Poczekajcie, bo zapomnę nie, po tego... No i właśnie, ciekawe gdzie cię posadzą yy, Tam gdzie akredytowany jest podcast A, to, to się nie liczy <śmiech> czyli, <śmiech> y, czyli ja akurat mam no, miejsce wśród i tak kibiców I ty, ty i tak chodzisz gdzie chcesz no, no że nie, ale na górę. <głos> tak. no. ja nieważne, gdzie mam akredytację. A, myślałem, tak... że idziesz na mecz Legia Lech. Nie, ja dzisiaj idę na mecz Polonia ruch. Tym bardziej, że on jest nie dzisiaj, to muszę dzisiaj pójść. Ja dzisiaj idę na jedyny mecz, jak się odbywa na Konviktorze. Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, znaczy dwie. Znaczy, najpierw chciałbym. Tak, nie, nie powiem. powiem tak, że dawno, dawno nie było tak, żebym czuł wiosnę, by grzało mi w plecy, była 11.30 w dniu pracy i w dniu piwo. 11.30 to, to była godzina <coughs> temu. No 12.30, no niech bo będzie. obrażony na żabkę. Tak. A druga sprawa jest następująca, że jeszcze chciałbym na sekundę wrócić do tych kibiców Lecha, bo nie wiem, czy wiecie, że oni podobno mają się dołączyć do demonstrantów z Radia Maryja i razem i telewizji trwam. telewizji trwam. A, okej, okay. wszystko jedno. Tak, tak, bo ta, ta no, demonstracja tak ma zgodę. No właśnie. A to świetnie? No, więc tak lech trwa. Taka no, egzotyczna, nie wiem, czy, nie wiem tylko, czy telewizja trwa, będzie pod stadionem akurat pikietować. No, może, ja chciałem plasera. zapytać redaktora Magdziarza, jak mu się film podobał, który oglądał zamiast oglądania meczu Chelsea-Barcelona? Nie oglądałem. filmu, film oglądałem mecz. A, i jaki wynik? Ja, filmu czy meczu? Bo nie był jeden zero. Myślę, że taki sam jak u ciebie, tak. Aha, no. No, to dobrze, to, to co? To Jeszcze coś chcesz powiedzieć o meczu, na który dzisiaj idziesz? A może coś o kuczoku w takim razie? A bardzo się podpisuje rękoma ja i nogyma. Pod kuczokiem i jego, jego wkurwem. Przepraszam za wyrażenie, ale rzeczywiście można było tak to zinterpretować. I on jest całkiem smutny. Może złością. Ja, nie, raczej z, złością bym tego nie nazwał, bo gdyby tak, on tam... Raczej on tam był tak. Ale utemperował swojego już. wkurwa, bo jednak... Już. No, ale nie, ale poszedł grubo i gratuluję odwagi i gratuluję tego i w ogóle tak powinno się właśnie komunikować jasno i czytelnie ludziom, którzy nie mają mózgów, to że ich nie mają. Wiesz, jaki jest jeden jedyny problem tylko w tym wszystkim? Że, że Kuczoka że nie czytają. Ludzie czyta. bez mózgów nie wiedzą kim jest kuczok. I Bo nie umieją czytać i prawdopodobnie nie przeczytali to, co on do nich napisał. Tak. Znaczy, to akurat pewnie przeczytali? Ale to jest może pewnie jedyna rzecz. Ale że są, nie są, to, są tak. takie starożytne, ale tak przeczytali tę żeby dotarło. Wiesz, no siedzi jeden i czyta dziesięciu. No i myślę, że raczej są anty nadal. Także to myślę, że, że wielkiego efektu nie będzie. Natomiast kurczok u um mnie zarobił kolejne punkty. No, no nad... tak, ja znaczy to, jest, to jest odważny człowiek. Tak, no nie, no, bo to nie musi się szczypać, chodzi na tego rucha od, od, od, od, od dziecka. Ja to... I wiesz, no jest kibicem, i każdy kibic raczej wolałby, żeby jego klubowi działo się dobrze niż źle jak banda debili robi wszystko, żeby było na odwrót. No, to ja się nie dziwię niektórym kibicom Legii, Polonii i tak dalej i właśnie rucha. To, to jest szerszy, to jest <coughs> ruchu chyba powinno się mówić. Eee. Nie wiem, bo znam taką bardzo brzydką piosenkę. No, o to, ja no I to ja wiem. Właśnie to potrafisz, potrafisz w jednym zdaniu komplementując kibica y zespołu obrazić zespół. Ale ja akurat, akurat ruch Chorzów jako klub to bardzo lubię. No zaraz. I mam bardzo duży szacunek do, do, do, drużyny, do drużyny ruchu chorzów. Przełknąwszy. No i pięknie, że masz. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że... Bo to jest, jakby nie było, drużyna, która ma najwięcej mistrzostw w Polski. I jeszcze przez chwilę tak zostanie. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie górnik? to jest element większego problemu. Może no, górnik. No. Ja zwał. Tak I to śląski do śląsk. Obok, obok bo, bo można by sobie zadać właśnie tego typu pytanie: gdzie są ci prawdziwi kibice? Bo jeden kuczok, który dostał w kurwa i pisze coś takiego, no to jest kuczok jeden. Natomiast jak to jest, że na tych stadionach wygląda to w ten sposób? Bo on pisał, że frajerami nie, nie tylko są ci, którzy robią tego typu rzeczy, ale też ci, którzy na to pozwalają. Ja się zgadzam ja z tym, absolutnie. I to, jest, I to dotyczy się każdego zespołu w Polsce. I nie tylko, tylko zespołu, to tak. dotyczy też posłanek Czyli postaw... tak naprawdę dotyczy Każdego prezesa klubu i tak. ludzi zarządzających klubem, każdego klubu w Dlaczego prezesi wszystkim. klubów, ale też dlaczego prawdziwi kibice, którzy na przykład od pokoleń kibicują danej drużynie, pozwalają, żeby bandy po prostu łysych karków i mózgów zawłaszczały ich klub? Owszem. No wiesz, może dlatego, że ktoś może lubić swój klub, ale niekoniecznie ma ochotę brać za niego w mordę na przykład, albo... No, ale są. No, ale generalnie są sposoby, gdyby tych normalnych kibiców było więcej, to są też, że tak powiem, cywilizowane sposoby, żeby pokazać, że. To znaczy, jest jeden od przede wszystkim bardzo sytuacji. cywilizowany sposób, który został zastosowany w Anglii. Hmm. Po prostu w momencie, w którym dochodzi, dochodzi do jakichkolwiek zdarzeń, kibicny taki nie ma prawa wejścia na stadion. U nas tego się po prostu nie robi. I ty. Znaczy, to, to jest, to jest, prawo jest banalnie, tak? banalnie Tylko... proste. Prawo jest nie i nie prawo jest dobre, ale Żebyśmy nie, nie, nie, nie, nie zeszli na manowce, bo o tym, o czym ty mówisz, to my rozmawialiśmy tysiące lat. tak, no ale to jest odpowiedź. A ja mówię teraz o trochę czymś innym. Nie, ja mówię o. Okej, ja rozumiem i rozmawialiśmy o postawie klubów, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób prezesi blantują się z tymi kibolami, w jaki sposób Platują. Platują platują. kibice. jest to Ja wiem, ja wiem. Jak bo oni się blantowali, A, to, to było te, nie, nie, te... Ja, nie, nie, nie. A, Pewnie się ich nie, nie chciało im się rozrabiać. Nie, nie, nie. Natomiast, natomiast bardziej chodzi w tym momencie mi o postawę innych kibiców. Na przykład kibice Legii, którzy nic nie robią z tym, co bydło na Legii robi. Kibice no, Polonii, którzy nic nie robią nie z tym, prawda co... nieprawda, to jest akurat na Polonii tak? się zdarza, że robią. No to może na Polonii się zdarza, że robią. Nie, no, no ale... na każdym stadionie ci... się zdarza sporadycznie. To Tylko po właśnie, pierwsze, że dlaczego podróbie... sporadycznie? No wiesz, no z drugiej strony nie można wymagać od ludzi, żeby... Znaczy mówię, właśnie trzeba, żeby, żeby... bo można. Nie, nie, nie, nie. no za ja tak jak takie... trzeba Jeśli jest napad na bank, to są jakieś tam odpowiednie służby od tego, żeby takich ludzi ganiać szukać i tak dalej. To nie jest nawet na bank, nie, nie, nie. to są ludzie. To jest tak, nie, że no to jest... jesteś kibicem klubu, tak? I jest stowarzyszenie kibiców tego klubu i ty nic nie mówisz, bo wiedząc doskonale, że ci ludzie są związani z bandyterką, że organizują tego typu rzeczy, a ty nadal chodzisz na stadion, nadal nosisz barwy tego no, klubu. Ja nie chodzę na stadion. Nie, ale mówię, nie ty no, on jako. On jest ty, zawsze ty, w pracy. Tak. On jest zawsze w pracy. Tak. <laughs> Jak jest mecz, tak. <laughs> Ja chodzę. No. I, I w tym momencie tak naprawdę odwracasz wzrok od tego, co się dzieje w Twoim klubie. Znaczy nie, no to jest pytanie nie, nawet nie o klub, tylko to jest pytanie o normalne zachowanie społeczne. Pod tytułem, jeżeli ktoś leje no, słabszego, słabszego na ulicy, to po prostu nie można na to pozwalać. Jeżeli ktoś robi komuś krzywdę, to nie można na to pozwalać. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś zachowuje się jak debil gdziekolwiek, to nie można na to pozwalać i to jest. No ale wynika, wynika z całego tego zachowania i z tego, co obserwujemy, wynika, że tacy kibice, którzy przychodzą, kibole, którzy przychodzą na mecze i robią takie rzeczy, a nie inne. Tak naprawdę nie krzywdzą klubu. Nie, no krzywdzą. Bo, nie, nie. Jak krzywdzą klub, skoro klub na to pozwala? Znaczy, no... No, wpuszcza, pozwala na takie rzeczy. No, no tak, no, no klub się sam krzywdzi przez to, że toleruje no to, tego no to, do to, zachowania. No, to, no. wiesz, no, nie, nie, można, nie można ludziom zabronić skakania z dachu. No, no, jeżeli chce skoczyć, no to skoczy. No, to jest jest bardzo zasadzie. wygodnie z balkonu przejść, na... tak, żeby wyskoczyć. Tak, to prawda. <śmiech> więc więc, więc to, jest, to, jest, to jest na takiej zasadzie. No jeżeli kluby nie chcą nic z tym zrobić i wolą płacić kary kolejne, tak jak robi to Wisła i tak, no tak jak robi ale, tp, ale to Widać klub na to stać. Nie, ale Ernest, i o tym mówiliśmy, natomiast jest jeszcze coś takiego: klub też tworzą kibice. I tak jak ci kibole mówią, że klub to my, no to klub to nie oni. Natomiast. Są poza tym inni kibice, którzy tak samo ten klub tworzą, są związani z jego historią, z jego barwami, i oni potrafi, powinni potrafić się w jakiś sposób zjednoczyć i wyrzeć wpływ na, na władzę klubu, albo pokazać przynajmniej, za, tych... zademonstrować to, że są przeciwko temu, co się dzieje, tak jak zrobił to Kuczok. No właśnie szkoda. Tylko, że on, tylko, on tak... jest jeden, oprócz niego, najwyżej po jego głosie będzie jeszcze dziesięciu na trzydziestu tysięcy, którzy przychodzą na mecz. No ale to trzydziestu no, no tysięcy, to... na piętnastu, no. no. no. Chodzi, chodzi, chodzi o to, że to, że że, takie, że, że to takie... będzie dwóch, trzech i, i jakby tutaj... No, problem, problem polega z piłką nożną w Polsce, ale nie tylko w Polsce na tym, że tą wszystkiemu nadają debile, bandyci i kretyni, no tak, problem którzy... jest taki, że naprawdę, których nie interesuje samolot. Oni, oni są w organizowani, tak, w jakąś grupę, a jakby cała reszta, no jak ja chodzę na, ja nie, nie mam ochoty się organizować jakąś grupę, gdybym ja chodził na mecz na przykład. Tak? Nie zawsze nie. Ja, ja, ja, ja na przykład na Polonii jestem w ale grupie, to, która jest zrzeszona żeby... 11 okay. osobowo. Ale wystarczy, wystarczy tak, jak podobno <laughs> było, podobno było na, tak na, na ruchu wtedy, że że zaczęli gwizdać inni kibice No Tak, tak, Policja dostała brawa, tak. Za, Chociażby coś takiego. Chociażby coś takiego, że nie, no, nie takie że. Żeby... już się dzieje, no to już od dawna. Ja pamiętam na meczu reprezentacji na stadionie śląskim z Norwegią przed Mistrzostwami tak. Świata w 2002 roku. 3 do 0. E, tak, gdzie też e, grupa kibiców zaczęła tam gdzieś się zlać, bo akurat tak przy, przypadkiem, przypadkiem gdzieś tam obok siebie na sektorze znalazły się kibice, nie pamiętam, jakichś dwóch klubów nie lubiących no, się. Wiele nie trzeba. E, wpadła policja zlała ich, wyprowadziła ze stadionu i cały stadion klaskał. No i jakby, no cóż możesz zrobić siedząc po drugiej stronie stadionu albo nie wiem, nawet będąc blisko. No, rzucisz się sam wśród tam 40 lejących się gości, i to rozdzielisz ich, czy co Nie, co możesz tak samo klaskać, tak? Znaczy, no. No, no. i to jest... Tak, no, z jest no. No, tak. no. Znaczy od tego klaskania wiele rzeczy może się zdarzyć. Bo to jest, jeżeli no ja na to przykład władze klubu... Nie podzielam tego optymizmu. No to nie jest optymizm, no nie o to chodzi. Nie, chodzi, chodzi o to, żeby chodzi o zmienić aktywność społeczną. Żeby no, ale właśnie ja uważam, że to nie zmieni tej postawy. Nie, to ja jest, mówię, to jest właśnie to ta zmiana. Nie, nie, znaczy, nie, jeżeli, nie, jeżeli zacznie się normalny dyskurs w takim kierunku, że, że należy takie rzeczy piętnować albo, albo nie wiem, ale robić cokolwiek z, ten, z tym. Ten, ten, ta to jest bardzo się toczy od lat. Nie, nie, nic ale się ale nie toczy RL... właśnie. Znaczy, jest, nie toczy się. Głos Kuczoka ta. jest głosem radykalnym, zdecydowanym i dokładnie pokazującym kierunek, w jakim powinno to wszystko dążyć. Ja proponuję, spotkajmy się za 10 odcinków i porozmawiajmy o tym, czy ta dyskusja nadal trwa czy nie. Nie, no nie będzie I Ja z wami wzrost. założę, że nie będzie nie wzrost. Wzrost. Nie ma tak żadnej jak dyskusji. żadnej I tak, i tak, i tak, tak jak, jak było, i tak, jak było się poprzednim razem. Po, po ale nie, papieru, tak, ale, ale trwała tydzień. Ja nie mówię o tym, że jest jakaś dyskusja. <śmiech> ja tylko mówię, że to jest element. Nie, ty nie, redaktor mówi. Nie ja, Że powinna być. Po, no mówię, że powinna, tak. To nie ale nie będzie, tak nie będzie, no. bo nikt nie ma ochoty na ten temat dyskutować. Nie są tym zainteresowane kluby, nie są tym zainteresowane Ale kluby to nie chodzi. Właśnie ja nie rozumiem, ja mówię tylko w tej chwili o kibicach. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem ludzi, którzy na przykład, znam ludzi, którzy są, nie wiem, kibicami na przykład, tak? I są normalnymi ludźmi i chcieliby iść na ten stadion nie wiem, z dziećmi, usiąść i obejrzeć mecz. Nie rozumiem ich, że nic nie robią z tym. mówiąc, że są przywiązani, noszą barwy, koszulki, nie wiem, chodzą w szalikach. Nie tak, robią. Tylko wracając do mojego przykładu z bankiem, wyobraź sobie, że ty obywatelsko łapiesz. Bandytę, który wypadł z banku z pieniędzmi, dostarczasz go na policję, a policja twierdzi: Eh, no właściwie no powiem, nic nie czy, zrobił. Ja, tak, ja, miałem doku, spokój. ja miałem dokładnie to, taki jak przypadek. Jak złapiesz takich 15, to potem łapiesz 16, 17. Miałem, nie, tak? po 15 środek odekcewa, podejrzewam. Ja, nie, miałem. ja miałem dokładnie taki przypadek i uważam, że i nie raz, Akurat na Polonii raz i raz na Koronie mi się zdarzyło w kielcach że zwróciłem uwagę w sposób kulturalny człowiekowi młodemu, który udawał małpę na widok piłkarza Lechi Gdańsk. Powiedziałem mu, że jak mu nie pasuje czarnoskóry zawodnik drużyny przeciwnej, to może powinien poszukać jakiegoś innego miejsca. tak? Na co okazało się, że on jest skinheadem i ma ze sobą kilku innych i to, co mnie zbudowało, to była postawa ludzi, bo, bo oczywiście chcieli mnie lać tak? na to, że ja im powiedziałem, że nie tu jest ich miejsce. O, może trochę mniej kulturalnie. Hmm. Yy, no ale wstała starsza pani, dwóch starszych panów, którzy popijali wódeczkę, mieli taką małą ćwiartunię na kamiennej, wstali i powiedzieli, żeby się, żeby się panowie odstosunkowali ode mnie. I gdyby nie to, że ludzie, którzy stanęli za mną i wyproszeni ze stadionu, generalnie nie fizycznie, poczuli się panowie skinheadzi, a nie ja, i nie ci państwo. No właśnie o taką podstawę chodzi. Podobnie było w Kielcach na meczu z LKS-em Łódź, kiedy kibice korony krzyczeli cała Łódź Jude, Jude, Jude. Byłem na tym meczu. No. I ja zareagowałem, po czym zostałem usadzony przez dwóch młodych dziarskich, kieleckich kibiców. No ale ponieważ byłem z ojcem, który jest jest rozpoznawalny w środowisku piłkarskim w Kielcach. Wstało kilku kolegów, którzy są związani z moim tatą i ucieszyli panów w sektorze. I jeden sektor przestał drzeć mordę. Jakby, jakby przestał tak jeden, drugi. Nie, nie, nie wszystkie sektory krzyczały to. No, no ale, ale to, jest, to jest w ogóle. To jest, to, jest, znaczy, to jest. Na takie rzeczy się powinno reagować. Nie to no, jest to, co Samuel Leto robił wtedy, kiedy buczeli na niego w meczu z Saragosą, kiedy chciał zejść z boiska, tak? kiedy udawali odgłosy małpy. Takich rzeczy się nie toleruje. Takich, na takie rzeczy nie ma miejsca na stadionach. Jakby strzedł z boiska, nawet gdyby Barcelona miała wtedy ten mecz przegrać walkowerem z tego powodu. Jestem za. Absolutnie, dlatego że nawet gdybym miała stracić mistrzostwo przez, przez zejście zawodnika z boiska, jestem za. To jest, są rzeczy ważniejsze niż futbol i o tym trzeba pamiętać, po co, po co się chodzi na stadion. My tam chodzimy się bawić, tak? A nie, dzisiaj jest na przykład taki dzień, rok temu tego doświadczyłem. Kibice uks u Łódź z kolei, o których krzyczeli cała Łódź, jude, jude, jude, wywiesili flagę uks u Łódź nad pozdrowieniami dla Adolfa Hitlera rok temu na meczu Real Barcelona w finale Pucharu Króla. To ręce opadają po prostu. To nie ma, ja, ja nie mogłem meczu oglądać, w ogóle mi się nie, odechciało mi się. Ja po prostu takich rzeczy nie toleruję i nigdy tolerował nie będę. No i tyle no. Chodzi, dobrze, no albo to, żeby się nie zrobił. Nie, teraz... Ale to tutaj zgadzamy się. Ko Kolejny rzecz. kuczoki no, no. redaktor zawada. Ale chodzi o to, żeby. Ernest, chodzi o to, żeby normalni kibice. W, nie tylko przejawiali swoją miłość do klubu tym, że założą sobie szalik na łeb i pójdą na stadion, tylko też tym... A szalik się da się <laughs> Ale... Różnie, to bywa. No, różnie chociaż, to bywa. Chociaż w tych krajach cieplejszych, na przykład no. w Hiszpanii albo we Włoszech, no, no, nie, no, na pasie albo na ręce. Takie kibice Legii i Lecha na no, Pucharze Polskie w zeszłym roku no, jakoś dziwnie na głowach nosili szaliki akurat. Na Na, twarzy na twarzach. tak. <laughs> Tylko, żeby po prostu jeszcze zamanifestowali swoją miłość do klubu, na przykład sprzeciwem wobec takich zachowań łysych karków i kiboli którzy się pojawiają. byłoby miło, dokładnie. A czy wiesz, co, no Ja uważam, że tak, sprzeciw jest jak najbardziej, tylko teraz kwestia jest tego, żeby ten sprzeciw musi do kogoś dotrzeć. I Ale do to kogoś, już o tym rozmawialiśmy, tak. to jest inna sprawa. No Niech on najpierw będzie, Ernest a potem zobaczymy. Znaczy, no ale to wiesz, takie no... głosy jak, jak, jak Kuczoka to już się pojawiały. Aż takiego nie było. Aż, aż, aż takiego nie. Natomiast no. mówię, no, no, teraz ma tyle że jeżeli to będzie trafiało w próżnię, no to wiesz, to te głosy... Z... I to będzie taki kolejny no walka, głos. Walka z wiatrakami Kruzu. jest zabawna przez chwilę. Okay, niech, one, a... niech one, najpierw będą te głosy. To nie jest walka z wiatrakami, dlatego że dla władz klubu to też jest istotne, że nagle, żeby poczuć, że ma się poparcie dużej części kibiców ja w walce myślę, z bandytami. Ale nie, nie, nie, nie są kibicami i wiedzą o tym. No. Wie, większa część kibiców chodzących na stadiony, nie siedzących koniecznie na trybunach y, ultrasów, tak naprawdę identyfikuje się z tymi ultrasami. Jak, jak byłem parę razy na Koronie no, no właśnie, i byłem na różnych no stadionach, no. to zawsze tak jest, no jest że ludzie, którzy siedzą w innych sektorach, nie są ultrasami, tak naprawdę im się podoba to, co robią ultrasi albo i generalnie się, albo... rzecz biorąc się z tym identyfikują. Albo boją się powiedzieć, że im się nie podoba. Bo właśnie, właśnie, nie, właśnie im mają... się podoba. Właśnie Dobrze. chodzi o no to... to, że to niestety im znaczy, się podoba. I jest... to jest większość polskich kibiców. I dlatego, znaczy, nie, chcesz, nie masz szans Chcesz po powiedzieć, to. że Kasia nie, Szczuka nie ma rację, tak? Ale jak, że ma rację? W czym? No, że piłka nożna jest to sport dla na, na, na Ja się nie uważam starym. za Debilem. No, no, za debilem. No, ale co przed chwilą powiedziałeś? No, no to... ale większość kibiców taka jest. No, ale, ja, do, ale proszę co, cię, no to znaczy, jak to nie jest? No. No, no słuchaj, pójdź na stadion i zorientuj się. No. To nie... No pójdę dzisiaj, się zorientuję. <laughs> no, pójdziesz, pójdziesz, pójdziesz na Polonię, która jest trochę wyjątkowa. No, ale jaka no, kwestie... trochę wyjątkowa. No, no, trochę wyjątkowa, dopiero ci, drugi taki dopiero? Dopiero no. ci. No, nie, no, nie, no, znaczy w Polsce jest ciężko rzeczywiście, ale. No to, no to, no to, no to ale, ale na Poloni też, no, no, też, te, też jest też jest banda kretynów na kamiennej. No umówmy się. I mówię to jak o kibic Polonii. Tam się no, zdarzają nie, no, naprawdę no, wyjątki no, takie. No, że są, są wszędzie, kwestia jest taka, że ja obserwuję na stadionach. No dobrze, ja się z tym zgadzam. Ja obserwuję na stadionach, co mówię o. Tym, że, większo że większość kibiców przychodząca również na inne sektory. A słuchajcie, w jaki sposób okay. identyfikuje się, która sprawdza jest to, to ja jedno słowo. No. Atletic Bilbao, klub związany z eta od zawsze, klub, który nigdy nie współpracował z policją czy z reżimami rządzącymi, kibice tego klubu w finale pucharu króla, po tym jak jeden z nich rzuca butelką w daniego Alwesza w finale Pucharu króla, Sami wyjmują typa i oddają go w ręce policji. Yy, nigdy w Polsce po wojnie nie było klubu tak upolitycznionego i tak związanego z, z jakimkolwiek ruchem, ja nie wiem, bojówkami. No Nie było takiego ruchu, ruchu. przede wszystkim w Polsce. Tak, no nie było takich ruchu. To jest inna ruchu, tak? sytuacja, no, wiadomo. no ale tam to są naprawdę ludzie, którzy mają tam. A ta, to widać tam? po tym, jacy zawodnicy grają w wantycji. Na, San, na, na San Mames siedzą naprawdę ludzie związani z poważnymi bojówkami. Yy, I Potrafią co zrobić? Potrafią wziąć gościa za wszasz i oddać go w ręce policji, bo wiedzą z czym to się będzie wiązało, z jakimi konsekwencjami. O to właśnie chodzi, żeby tego typu postawy były rzeczą normalną, no a tak. nie rzeczą normalną, żeby było to, czego my jesteśmy świadkami w Polsce. Tylko, że w Hiszpanii, no, to w Hiszpanii mówimy, zajęło to 20 dokładnie? lat. Jeżeli, Mówisz dokładnie to, co ja, ja tak, mówię. ale przez no. 20 lat, jeżeli głosy tego typu, jak głos Kuczoka, będą się powtarzać, to to za każdym razem, jak ta kropla, która drąży skałę, będzie miało swoje przełożenie na to, że kolejne osoby będą y, się przekonywały o tym, że, że to ma sens. Oczywiście. Ja uważam, no to, że, tak jak ja mówię, że w momencie, w którym klub dostaje kolejną karę i do zapłacenia 30 tysięcy czy 50 tysięcy euro, za, za, znaczy, euro y, y, za, za zachowanie kibiców, no i kwestia jest tego, że y, kibic wychodząc i robiąc takie okay, rzeczy nie okay. rozumiem Ernest... klub płaci nie ma, płaci za to pieniądze nie, nie czuje się, znaczy ta kara go nie dotyka w żaden okay, sposób. Okej, dobra, zamykam ten temat, bo już na ten temat mówiliśmy wielokrotnie. A tutaj roku. widzisz dotyka, dlatego oni ci kibice nie chcą, żeby ten klub ponosił strat. No, a a prosto. propos, wczoraj Bilbao przegrało. Tak, wczoraj to przegrało. O, to po meczu. Tak, Więc przejdźmy do, do następnych tematów. Myślę, że ten możemy zamknąć więcej takich głosów, jak głos Kuczaka. Tak jest. tak jest. To są, są cztery tak. jeszcze, tu, tylko my jesteśmy mniej słyszalni trochę jak, niż, niż jakąś no, książkę napisać. Przecież Ernest, no, Ernest, czytasz tych książek grubych tyle, żebyś jakoś napisał. Tylko mniej niż 400 stron, bo nikt tego nie przeczytał oprócz Ciebie. Młachnie jakieś 150 na najpierw. I... To będzie wstęp. To, o, to pisz w tomach. To to li, za, za literki Ci płacą? No oczywiście. Dobrze, to co? No, no, no, no, są dwa główne tematy znaczy, tego tygodnia. Tak. To jest teraz to jest Bogdan Wenta, który od, odchodzi z, z główny temat nawet. w, znaczy, w Polsce, tak? tak znaczy, mi wydaje w tej nigdy w życiu nie miałem takiego uczucia smutku po tym, jak trener jakiejkolwiek reprezentacji w Polsce rezygnował ze stanowiska. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony jest mi smutno, z trzeciej strony nie widzę jakoś. Yy, yy, nie wiem, no nie wiem, co związek piłki ręcznej w Polsce będzie chciał z tym zrobić, czyli rozpisać konkurs, nie wiem, kogoś zatrudnić, w jakim kierunku będzie chciał to poprowadzić, bo na razie to tak wszystko... No, jest... wygląda to tak, no właśnie, węta Mariusz... <śmiech> Wenta wyciągnął na pewno piłkę ręczną polską z... znaczy... znikąd. No wystarczy popatrzeć 7 lat temu dwumecz Polska-Szwecja, wtedy, kiedy zostawał trenerem i graliśmy w eliminacjach. Szwecja to była wtedy potęga w piłce ręcznej, drużyna, która wygrywała mecz za meczem. Wenta nagle zebrał Woniąc po prostu do chłopaków różnych, którzy byli porozsiewani po, po, po całej Europie, po, po różnych no, głównie, drużynach, w, Niemczech, głównie no. w Niemczech, ściągnął ich tylko dzięki swojemu autorytetowi do reprezentacji Polski. stworzył drużynę, która cudem, cudem, wygrała, cudem wygrała ten dwumer ze Szwecją, awansowała na dużą imprezę, a później, no to kolejne lata, no to wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Prawda jest taka, że 7 lat temu polska piłka ręczna to było średniowiecze i to takie raczej przed Karolem Wielkim. Tylko wiesz, różnica jest taka, że wtedy było średniowiecze, ale jednak mieliśmy piłkarzy ręcznych w wieku no, takim najlepszym znaczy, dla nich. Tylko że było ich 30. A w tej chwili jest tak, że dzięki temu, co on zrobił przez te 7 lat pracy. Rzeczywiście, liga jest jaka jest, ale jak się patrzy na to, jak grał na przykład w finale Pucharu Polski Kwidzeń czy buławy to tam są zawodnicy, którzy umieją grać i w Polsce jest ze 6-7 drużyn już w tej chwili, które grają w piłkę ręczną, a dwie te najlepsze to są drużyny, które grają na wiosnę w Lidze Mistrzów. I to jest owoc pracy Bogdana Wenty i, no i tak jak napisał, jeden z naszych słuchaczy I sponsorów Ber obu klubów tak i sponsorów obu klubów czyli Bertusa Serwasa i Orlenu po prostu tak którzy wykładają pieniądze na kolejne transfery wiemy że drużyny będą dalej wzmacniane czyli dalej będą drużyny ciągnęły tą ligę w górę ale bez Bogdana Wenty i tego boomu, który się zaczął dzięki jego indywidualnej pracy tego wszystkiego by nie było dlatego warto o tym pamiętać dlatego jest mi smutno a z drugiej strony mam także wiem że pewien etap pracy się po prostu skończył. tak? To było widać w no, na tym turnieju. Był, tak. znaczy było widać już wcześniej. Tak no, w Alicante to już było. Wiecie, to to już był taki, taki, taka tak, wisienka to, na torcie. Znaczy taka ten problem, antywisienka. Wisienka problem, problem, tak. pod, pod tortem. Pod tortem. Nie no, problem, problem, problem, I to problem z reprezentacją z Bogdanem wentą, jak się okazuje, jak się dowiedziałem, ostatnio zaczął się dużo wcześniej. To nie jest tak, że... Ten, znaczy, na to to jest kilka rzeczy, to jest kilka rzeczy. Pierwsza podstawowa sprawa to jest tak, że Bogdan Wenta jednak nie nadążył za, za zmianami w piłce ręcznej. Ale nie chciał nadążać i nie miał takiego pomysłu, żeby grać 3-2-1 albo nie wiem 3-3, albo grać szyb, szybką piłkę ręczną bo wiedział, Słyszałem... że, ma, że, że ma zawodników do tego, do czego ma. I... No nie, no wiesz, no, ale ci zawodnicy grają w niemieckich klubach najlepszych, nie, nie tylko, no, grają to... w, najlepszych, w Europie najlepszych klubach, które grają tymi nowymi systemami i to nie, jest Dobra, tak, to, pokaż... to nie jest tak, że ci zawodnicy nagle są wyrwani nie wiadomo skąd. i Tak, muszą ale nie zamrykać. mamy zawodnika do szybkiej kontry. My nie, jest... my nie mamy piłkarzy ręcznych Którzy pobiegną do kontry w 3 sekundy I oddadzą rzut Bo ani Kuchczyński, ani Jachlewski Ani Jurasik, czyli wszyscy nasi skrzydłowie no nie, no To takie, nie są zawodnicy Którzy on po prostu To, że on gra 6-0 albo 5-1 On gra, że... bo wie tak, kim w system, gra no, no tak, ale kwestia jest też tego Że to nie są zawodnicy to nie... Kuchczyński, Jachlewski to nie są zawodnicy wolni Oni no byliby do... w stanie biegać Tylko kwestia jest tego, że to trzeba wypracować Ale to nie było ani pracowane w klubie ani nie było pracowane w reprezentacji. Jak, no, jak, jak postawisz ja na, pamiętam, na 30 ja pamiętam, metrach jak... greckiego, na przykład taki jest niemiecki zawodnik, nie mylić z kanadyjskim hokeistą, <laughs> czy Abalo i obok nich Patryka Kuchczyńskiego, czy, czy, czy, czy Ale ja nie mówię, że to, będą najlepsi to, oni, przegra to oni przegrają o 15 metrów. Ale ja nie mówię, że to są najszybsi zawodnicy na świecie. W, w piłce ręcznej nie chodzi o to, że ten zawodnik go... Bo oni się nie ścigają. Nie ścigają się w sensie takim, że startują, jest gwizdek i oni startują razem i ten jest szybszy, a ten jest wolniejszy. Nie. To jest kwestia ustawienia taktycznego na boisku i przygotowania schematu, którego nie było. Jeżeli bronisz 6-0, nie możesz wymagać jest, od, od, od, od zawodników skrajnych, <coughs> czyli w tym wypadku tych, o których mówimy, że pójdą do kontry, w momencie, kiedy drużyna przeciwna oddaje rzut. Tak, ale, ale a, a przy obronie 3-3 przy obronie albo przy obronie 3-2-1 zawodnicy skrajni są odciążeni z pewnych obowiązków. Oczywiście, że tak. No to masz rację. No, to, ale to właśnie o tym rozmawiam. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że nie mamy zawodników do takiej gry, bo tych zawodników mamy. To nie jest rzecz. Tych zawodników można tego nauczyć. Kwestia jest tego, no że nie, oni... Raczej, nie są... No biegania ich nie nauczy. Słuchaj, to jest to, to jest to, o czym, wiesz, niedawno słyszałem wywiad ze Smudą, który boleśnie się przekonał, na czym polega różnica między pracą w klubie, a pracą reprezentacji. W klubie masz ludzi na co dzień, możesz sobie pracować, co Ci się żywnie podoba, no możesz tak, jakiś nie. tysiąc schematów wymyślać i kombinować. do klubu możesz zakupić zawodnika, który jest innej no, naciścia. Nawet oczywiście. nie o to chodzi, no, chodzi o to, że nawet mając no tak, już sobie ludzi, możesz tak. pracować. W prezentacji spotykacie się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, na dwa, trzy dni i nie masz czasu. Ale wiesz, ale to... problem, problem też polega na tym, że na przykład akurat skrzydłowi, byli przeważnie ludzie z Polskiej Ligi. No nie, ale... No dobra, skrzydłowi tak, ale tak jak mówisz, no, chodzi o cały No Właśnie system, są choć, słabsi niż reszta. Chodzi o ale chodzi o to, że można nad nimi pracować po prostu na co dzień. Ale Zresztą nie... u Bogdana Wenty byli w zespole. No to jest... Jest, jest, jest, możesz, poproszę... możesz pracować, ale przy systemie gry, kiedy on gra 6-0, albo, albo podwyższoną no, ilość. Oni, właśnie... oni muszą trzymać pozycję no, w obronie. nie pobiegną mógł, Chodziło no, o to, że on mówi właśnie grał, o tym, że to jest grał błąd cały czas... no, To jest błąd, który się pojawił no, już trudno wcześniej. Powiedzieć, bo on grał cały czas z tymi samymi ludźmi, Tak, tą samą drużyną. Od 7 lat de facto tam zmiany to można powiedzieć na palcach jednej ręki, kosmetyczne zmiany. Główny trzon to, to, to ci sami ludzie cały czas, którymi on się spotykał, gdzieś tam na samym początku coś sobie wypracowali i to yy, dało sukces. tak? I potem naprawdę to są spotkania raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, na dwa dni. Trudno nagle tą machinę, która już w jakimś kierunku pędzi w takim krótkim czasie przestawić. Wydaje mi się, że to, to był problem że, znaczy nie, nie że te, wiesz, tego, czasu, no, tego czasu było więcej, bo panowie, no zaufaj za, za, no, tak, mi no, sobie, że oni cały że się przemieszczają, wszystkie, wszystkie, przelatują. Wszystkie, przecież wszystkie reprezentacje mają dokładnie tak samo. Tak, tylko... Jednak te reprezentacje potrafiły się przestawić. Tak samo jak postawiły nie, się przestawić kluby. To jest ale tak zauważ, porównaj rozmawia... sobie, porównaj Niemcy sobie skład na Niemcy skład na skrzydłach mają sześciu, mają sześciu skrzydłowych, Poza tym grają różnorodnie. Skład, porównaj sobie skład y, Niemców na przykład y, z tych mistrzostw świata, na których przegrali y, y, tak. w finale i obecny skład Niemców. Tam się powtarza dwóch ludzi chyba. Nie, Więc no, tak. Ta zmiana dokonała to się... Tam Rogicz i Bramka jest obsadzona tak hmm. samo, a reszta... Bramka już nawet też nie. Oczywiście, że nie możemy się porównywać jeżeli chodzi o potencjał zawodników. Ja nie o tym mówię. mówię o nie, tym, no że... ale nie, ja mówię nie o potencjał, tylko o tym, że ta zmiana nie dokonała się w ten sposób, że na no, tych samych ludziach przestawiono im system gry, tylko weszli nowi ludzie, dla których ten system gry był naturalny, bo takiego się nauczyli od dziecka. No tak, ale tak? jak patrzyłem na reprezentację Danii i na podstawowych ich zawodników, którzy grają w tej reprezentacji Danii od lat i jak oni biegali do kontry, to no znaczy, też że okazało przesadę, się, że... że... tak od lat, no. W Danii zostało dwóch, trzech zawodników stawnej która, która wylukała W ciągu tych, no. tych 7-8 lat tam... Szwedzi... Pół szwedzi, drużyny... szwedzi na przykład na wymianie pokoleniowej stracili w ogóle no sześć lat. Tak. Nie, oni w ogóle wypadli ze światowej czołówki mieli taki kryzys. No. Jedna drużyna, Francja która jeszcze no, długo ale... trzymała poziom e, jest w tym Francja. samym składzie, to była Francja, ale się okazało, że też, też to się nagle wypaliło. tak? Znaczy, a wiesz, a Polska... Problem zawodników to jest... Bo, bo, bo, z tego co mówicie, to by wynikało tak, że... E, bo, nawet, to po nie, nie, nie miał szansy zrobienia czegokolwiek. Znaczy, nie nauczysz zawodników... Nie, znaczy, to jest tak. Masz 20 ludzi, wyobraź sobie. No 20 w I masz mecz, który musisz wygrać. I, masz i, i, nagle, nagle. i nagle, nagle nie przestawisz ich z naturalnego dla nich fizycznie i taktycznie 6-0 na 3-3. Nie podwyższysz nagle, nie powiesz panowie. Nagle... to przecież były próby w panu meczach i co, to z to tego wynikało. No dobrze. Nic, no, no, się jeszcze to gorzej. No. Tak, no, się... Teraz dobrze, to w takim razie, jeżeli, jeżeli, jeżeli uważacie, że ten. Spójrzmy na Grebiwę. Ale w Vive grają obcokrajowcy i to oni zmieniają tego zespołu. Ale bardzo długo, bardzo długo i nadal tak naprawdę upiera się przy tym starym graniu 6-0. Znaczy, to, to, to, to się zgodzę, dlatego, no, że on... O, o, zobacz, mecz z, z, z no, taka, Vive, ale... mistrzów ostatni. No przecież to, to był po prostu dramat. Nie, nie. Jeżeli masz klub i pracujesz z zawodnikami tak, tak, i kupujesz to zawodników, to... jakichś chcesz. To jeżeli właśnie... nadal ale ten co, klub ale... prezentuje problem... ten stary styl gry, to znaczy, że nie, nie, tu jest problem w tym, jakich zawodników się kupuje też. Bo ale, zobacz, że, że wiele ciągle kupuje. Ale masz klub, no rozmawiałeś z, z prezentacją nie, nie, nie masz tak, szansy nie... nauczyć na dwa dni. Ale, no właśnie, ale, ale, mówię, ale zobacz, no. zobacz, jakich zawodników szuka w tej chwili Wenda. Czyli tak, zmienił koło, bo wszedł komusa, i teraz yy, yy, kogo zmienia? Szuka nowych skrzydłowych. Do innego grania, tak? Okej. Okay. Ja, mówię, ja mówię tylko o. Tym. Zrezygnował z zawodników grających w polskiej lidze, którzy byli przewidywalni. Kolejnym będzie Zaręba, pewnie i tak no dalej. No dobrze, tylko kwestia jest tego, że na przykład dla WIWE, dla WIWE samego, jeżeli chce się odnosić sukcesy w lidze mistrzów, to jest co najmniej dwa lata za późno. Europa ale... tak gra od lat pięć. Przepraszam cię, ale wziął ząbę, tak? do grania. Okazało się, że Zomba jest za wolny. No tego, wiesz, on, no, on tak. wyglądał świetnie. Nie, no, ale, ale poczekaj, panowie, panowie, panowie. Ale od kiedy, od kiedy Vive jest w czołówce europejskiej no, w ogóle? No Na razie nie jest jeszcze No jest. No, nie, no jest. No, no, Gra widzę no, mistrzów, wychodzi z grupy. To już jakaś to tam szeroka czołówka. No nie da się też z klubu znikąd nagle wyciągnąć na Final formę. Ale ja nie, nie, nie oczekuję tego. Ja, ja nie mówię o tym, żeby on osiągał sukcesy. Chodzi mi to... o zmianę stylu no gry. Myślę, że będzie. Chodzi mi teraz, o to, teraz właśnie najbliższe na początku lata... tej dyskusji ja powiedziałem tylko i wyłącznie to, że uważam, że Bogdan Wenta spóźnił się ze zmianami, jakie nie nadążył za zmianami, które tak, naszą, ja ja myślę, nie Ja myślę, że były zewnętrzne uwarunkowania. Ja ja ja ja ja oczywiście, że, z... że one też były, one też mają znaczenie jak najbardziej. I z ale z tym jest tak, to jak to się ze zmianą przyczuje. diety. Wyobraź sobie, że z dnia na dzień chcesz zacząć jeść wołowinę, a w portfelu masz 15 zł. Kwestia jest tego... I tutaj jadłeś kartofle. Co za nie, wielopoziomowa. Przejdźmy, przejdźmy dalej. No, no nie, no, no to taka jest prawda. A teraz masz określony... Ogłosić nie, no, panowie, nawet... Chciałbym ogłosić mały konkurs. Nie, poczekaj, tak. Dla słuchaczy. No. Dlaczego Ernest nie Nie, nie, poproszę, po, poproszę dokładnie o wyjaśnienie z tego, o co chodziło redaktorowi zawadzie. Chciałem zobrazować Zobra, tutaj w krótkich żołnierskich słowach to, że jeżeli masz nie wiem, no pef, jest pewne przyjęcie Zwyczajenia i pewien budżet to z dnia na dzień, nawet jeżeli wymyślisz sobie, że od dzisiaj rzucam ziemniaki i będę jadł wołowinę to, to, to nagle ani organizm ci się do tej wołowiny z ziemniaków nie przestawi ani twój budżet tego nie wytrzyma że tak masz, że jesz albo ziemniaki albo wołowinę? Staram się Aha. Właśnie na połowinę przechodzą poza tym, poza tym jeszcze jest jeden problem prezentacji, o którym się mało mówi o którym się w ogóle nie mówiło i, i jakby to nie wychodziło w ogóle na forum publicznym o którym się dowiedziałem dosłownie wczoraj to jest, że okazuje się, że Bogdan Wenta nie miał dobrej komunikacji z zawodnikami no, miał ale przez pierwsze przez 4 lata. Tak, przez pierwsze 3-4 lata, rzeczywiście... kiedy ten, od paru lat, no kwestia jest tego, że na przykład zawodnicy niechętnie współpracują z Bogdanem Wentą. No, I to jest rzecz, o której pod, ja nie wiem. I, i, i, I nie wyglądało to na to, a tak, tak się po prostu dzieje. Chodzi też, też między innymi o to, że przyjeżdżali zawodnicy i na przykład proponowali zmiany sposobu gry, że trzeba grać inaczej, w momencie, kiedy po prostu nie było na to też reakcji. I, i, i tej, brak tej komunikacji też powodował to, że zawodnicy nie za bardzo chcieli współpracować z Bogdanem Wentą. No i to, jest, I to jest rzecz na przykład, no, która mnie zaskakująca no teraz... dla mnie, bo zawsze do tej pory wychodził taki monolit ze strony reprezentacji Bogdana Wenty. No był, znaczy no że no, to, wie, jest, wiesz, że jak to jest, jest tak. Że... Monolit jest, póki są sukcesy, tak? To Te. mówił. Nie, nie, nie pamiętam nawet, który, który z piłkarzy ręcznych, bo słyszałem to y, tylko w radiu. No, ale wiesz, no, pojawiła się jedna porażka, <grym> druga porażka. Nie, no to wiesz, pierwsza i, był, była taka... I, i, i cały taka... czas był ten monolit i było, wiesz... On mówił, że to wszystko tak naprawdę był, były te mistrzostwa świata, tak? Y, Srebrny medal. Potem był brąz, chyba dwa, cztery lata później. później pójdzie pójdę zobaczyć, czy kogoś nie zjadły. Czy rowery stoją. <grym> Zamknij go na balkonie. Tak, i później przyszły takie Mistrzostwa Europy, nie pamiętam, którym to było roku. Mistrzostwa Europy, na które Polacy jechali, wszędzie się pisało. Jedziemy po złoto i w ogóle jesteśmy najlepsi, prasa, bardzo rozmuchane wymagania i tam się skończyło jakoś fatalnie, już nie pamiętam. Piąte Gdzie, dziewiąte. nawet Chyba niżej, nawet nie było piąte miejsce. I on mówi, że wtedy właśnie wszystko siadło. Wtedy siadło przede wszystkim takie zaufanie do Wenty o jego nieomylności, o tym, że on ich z każdej sytuacji wyciągnie że wiadomo, te słynne 15 sekund, które, jedna węta. tak, po których wiadomo, no oni jakby, wiesz, wszyscy wierzyli w magię węty, a tu nagle się okazało, że nie ma magii. No. Znaczy, jest, jest, jest, jest jeszcze jeden ale... aspekt, bo, bo, bo to, co bym powiedział, byłoby krzywdzące, bo z tego, co, co powiedziałem, wynikałoby jedynie tylko i wyłącznie, że problem komunikacji leży po stronie wenty. To też nie jest tak. No, co, nigdy w komunikacji problem nie leży po jednej <śmiech> stronie. No, dlatego, dlatego chcę powiedzieć, że z tego, co słyszałem, to niestety jest też tak, że bardzo wielu zawodników bardzo mocno obrosło w piórka. Znaczy poczuli, że są absolutnymi gwiazdami, no bo no, no byli tymi gwiazdami, tylko kwestia jest tego, że to się nie przynosiło no na zwiększenie pracy, nie? w sensie takim, że są tacy zawodnicy jak, nie wiem, Lewandowski, który stając się coraz większą gwiazdą, pracuje jeszcze ciężej i no jeszcze ale więcej. Nadal z ten. tego wynika, że jest to po stronie wenty, bo od tego jest się trenerem, menadżerem, żeby No nie, no ale to jest. Zawodników jest po początku. To się no ale jak, zawodnik, jak, tak, się. jak zawodnik przyjeżdża no tak. i, i, i, i wiele się stronić fochy, to też no musi to być to powinien wiesz. wylecieć tak, z kadry. To też jest ważne, to co mówili na początku, jak ta reprezentacja powstała w ogóle. To był taki układ koleżeński, pod którym Wenta zadzwonił, poprosił, słuchaj tam Karol, słuchaj Grzesiek, tak. przyjedźcie, zagramy i będzie fajnie. I na, oni na takim patencie jechali przez te pierwsze lata, tak? Że spotykamy A on, on, się... On zrobił z nich gwiazdy światowego handballu, no, warto, no, się, warto, no. warto na przykład spojrzeć, jak wyglądały czasy reprezentacji Polski przez pierwsze trzy lata pracy Wenty, a jak wyglądały teraz? Jak się zachowywali zawodnicy? Powiem to więcej. świetnie obrazuje po prostu, jak to też wyglądało z drugiej strony. To znaczy, w sensie wtedy, że zawodnicy faktycznie słuchali i robili i starali się i chcieli. Teraz jak się patrzy, to tak. Jeden ogląda się, w drugu, wiesz, w tak, lewą tak, stronę, tak, drugi, tak. w prawą, czwarty jest w ogóle znaczy, odwrócony plecami. i Mam wrażenie, że węta mówi do rezerwowych. Absolutnie kwintesencją tego, o czym mówisz, jest akcja, dzięki której y, nie pojechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie. A no tam zawinili wszyscy. Ech. Tam zawinili wszyscy i to jest dokładnie owoc, y, braku tej komunikacji. To jest to, jest to, jest to w końcówka że. Kończówka to... meczów z Serbią, tak. tak. Końcówka tam meczu. zawinili meczów z Serbią po prostu tu, wszyscy. Tu, tu, tu, gdzie jest piłka i, i, i my tą piłkę mamy, tak? I gramy ją do zawodnika... Z... Nie, nie. W ogóle ta akcja nie, zaczęła ra, się od, raz... od Kaczyka i od jego absolutnie krytyńskich dwóch minut. Owszem. Kiedy faulował zawodnika tak, bez ale, piłki. Ale, ale, później, ale później jest tak, że nadal można ten mecz wygrać. tak? Nie, no oczywiście, I tak, no. Wenta nie bierze czasu, bo wie, że zawodnicy i tak zagrają to, co zagrają. Zawodnicy grają do no, zawodnicy. To jest bez sensu to rozwiązanie, bez sensu, bo sensu, powinien Oczywiście, oczywiście. powinien wrzeć na nich mordę i po prostu wziąć ich za szasz i powiedzieć im Nie co no, mają chodzi, zagrać. Chodzi choć, choćby nawet A, o to, żeby zyskać kilka sekund. Tu mieliśmy naprawdę 15 znaczy, sekund do końca meczu. Wtedy zaczynasz piłkę po prostu ze stojącej gry tak? i zyskujesz przez to, że, że możesz pograć na połowie przeciwnika. <coughs> Przepraszam. Zawsze jeszcze 3-4 podania wymienić. Bez gry pasywnej. No dokładnie. właśnie o to chodzi. A tam nawet nie trzeba było oddawać rzutu w tej sytuacji. Tam trzeba było tą akcję po prostu no zagrać do na połowie. A zawodnicy wymyślili sobie, że zagrają do kogo? Do najlepszego piłkarza ręcznego w Polsce w tej chwili, czyli do Michała Jureckiego i on sobie sam poradzi. poradzi no Michał, a no. Michał Jurecki, to co robi doskonale w Vivę, czyli w takiej sytuacji wychodzi w górę i po prostu oddaje rzut i mecz zazwyczaj wygrywa, niepotrzebnie szedł z piłką do końca indywidualnie. Wszystko wyglądało na chaotyczne, nieustalone. No to jest tak samo, jak nie pamiętam, Czyli... już, to, to, to, czy to któryś tam z komentatorów, czy z piłkarzy będących w studiu powiedział, że nawet w takiej sytuacji bierze się piłkę i nie rzuca się w bramkę, nie próbuje się strzelić gola, tylko rzuca się w trybunę, w, trybuny. w, trybuny. w, trybuny. w trybuny. Żeby, tak. żeby ta piłka tam leżała. Żebyśmy mogli zdążyć i wrócić kontru. do obrony i no tak dalej, żeby nie że tak. dopuścić do tego. No nie da się, no przecież my tak naprawdę myśmy byli już na Igrzyskach w tym momencie. To jest niemożliwe taki meczar. Czy ta drużyna by się nie rozsypała, nie, no, no, Gdyby nie tak. Najbardziej frajerskie w ogóle przegranie w historii, bo prowadzimy dwoma bramkami i jesteśmy, jesteśmy na Olimpiadzie. Tak, 40 sekund przed końcem. Przegonili siatkarzy z, tych, tak. z, z, z innym nie, meczem z Serbią. Na, w tym, w tym momencie. Mało tego, myślę, że jest to dokładny taki kontra do, do tych sławnych 14 sekund, które mieliśmy tam z Norwegią. Gdzie tak, był... zamknęła się, pewna klamra. <grym <grym Ta, zamknęła się <grym> pewna klamra. Tutaj mieliśmy 40 sekund i dwa gole przewagi i udało nam się to idealnie roztrwonić, tracąc bramkę na 5 sekund przed końcem. Jeszcze i tak mieliśmy szansę, żeby rzut oddać, to jest w ogóle cud. To, to, to, no że... trudno to nazwać znaczy... szansą ze stojącego, no, tak? No tak, tak, tak ale, no, ale zamiast pograć szeroko do skrzydłowego, wrócić z tą piłką, Nie rzucić, no, tak jak powiedziałeś, rzucić w trybuny nawet tą piłkę. Ona by tam leżała pięć sekund, masa, zanim by ją wygrzebali masa z siatki. Masa błędów, masa błędów ze wszystkich stron tak naprawdę. Tak. I ja ze bym ze to już bo wydaje żeby... mi się, że to, no to wynika właśnie z tego. No się Prze przestali się ludzie sobą, pewna formuła, tak? Tak, się formuła. się pewna formuła na reprezentację. Zbywa. No i teraz jest pytanie do związku. Co związek myśli Dlatego, że tutaj na Facebooku nam tutaj Kuba zdaje się Słuchacz pisał o tym, jakie on ma na przykład pomysły na trenerów. I ja się zgadzam z tym, że, że kierunek bałkański, któryś z bałkańskich młodych trenerów to jest, to jest jakieś rozwiązanie, dlatego że tam potencjał jest podobny. Trzeba sięgać po młodych zawodników, no dlatego i że... I stać nas na tych trenerów. I stać nas, no tak, nikt nie weźmie trenera z Hiszpanii czy z Niemiec w tej chwili. Raz, że są, raz, że są zarobieni mocno, dwa, że, że doskonale zarabiają. 3, że my tak naprawdę powinniśmy teraz nadążać za, za światowym handbolem, tak? czyli grać po prostu szybko, grać dowolnym ustawieniem, na, na które trener mając, mając, znając kadrę ma, ma pomysł pojawiają się nowi zawodnicy. To nie jest tak, że, że jest jakaś bieda, taka jak była, nie wiem, trzy lata temu, czy 4 lata temu, że nie było tak jest to, zawodników klasy zawodników chodzących. ukaże klasy, znaczy, no, klasy takie jak obecna reprezentacja 7 lat temu, no to nie ma. Ale jest pewien trzon. No, który, jest pewien trzon. Paru który, który, który... ludzi pewnie w tej drużyny jeszcze zostanie. To nie jest tak, że wszyscy odpadną. No nie tak, będzie tam. Bieleckiego, nie będzie Krzyśka nie będzie bieleckiego. No, ale powiedzmy, że oni już tej reprezentacji nie niewiele no, no, dawali od jakiegoś czasu. Tak. tak? No tak, no ale są świetni Jureccy tak naprawdę i Nadal świetnie tak. grają. No Bartosz już jest zaawansowany wiekowo. Ale na ale jego on pozycji nie ma bólu, tak, tak. bo jest, bo jest, jest, jest, jest Kamil, jest, który jest tak tak, tak, jest, jest... tak, tak. Jest, jest, więc, yy... więc, więc jest jest jakiś potencjał drużyny i są zawodnicy, którzy jednak mogą to utrzymać, ja nie mówię, że na tym poziomie znaczy, pierwszej tego, wiem, czwórki, jest taki, jest tylko, tak, że... Jest taki, no trend jest jeden, tak, trener z zagranicy, no jakby tam tylko i wyłącznie. ludzie ze związku... Bo Waszkiewicz, z, do... mimo całego mojego szacunku do, do, do niego, nie uważam, żeby... Bo on jest świet, świetnym gościem w ogóle, tak? Odwala kawał, doskonałe roboty. Tak, ale to jest człowiek trochę z cienia, który masę roboty robi i za, za Bogdana Wętę, i nawet tam całe wybrzeże przecież, to, to co on organizuje, piłkę ręczną na wybrzeżu, to jest Mistrzostwo Świata, tylko że to jest człowiek z cienia. Tak? To nie jest człowiek, który weźmie na siebie tą całą odpowiedzialność w ważnym meczu i nie wiem, błyśnie charyzmą, nie wiem, krzyknie na nich wszystkich i każe im biegać od pola karnego do pola karnego. Nie, no bo tu jest też problem oprócz tego oprócz tego wszystkiego, czyli jakby doświadczenia trenerskiego i pomysłu na grę, to jest jeszcze, dochodzi ten duży problem, o którym mówiliśmy, czyli dotarcia do zawodników. To też musi być jednak trener, który no trochę rozbuchane polskie gwiazdy, będzie w stanie tak, no, okiełznać. Ale no, no, no, wydaje mi się, że, że, że jakby czas tych gwiazd w większości też już się skończył, że tą reprezentację zostanie paru, paru tych gwiazdorów, a jednak będzie trzeba, no nie ma wyjścia, trzeba skądś brać kolejne pokolenie, bo hmm. no, nie, nie da się do czterdziestki, wiesz, ciągnąć reprezentacji. No plusem bę, jest to, że, że, jest, że, jest po, że jest, tak jak mówiliśmy, lepsza liga, a, nie, są, znaczy, są mamy, mamy cały zawodników. czas nadzieję na to, żeby być yy, zdecydowanie ponad przeciętną reprezentacją piłki ręcznej i, z możliwością na przebłyski i zagranie fenomenalnych meczów. Mamy, mamy na to szansę. Nie, będziemy, nie sądzę, żebyśmy przez najbliższe 2-3 lata osiągali sukcesy takie jak na początku osiągaliśmy z, z Wentą, ale myślę, że jest szansa znaczy na tą wiesz, pracę, często, kwestia to jest mądrego to, wyboru trenera, naprawdę. Często to jest, to jest tak, kwestia. że właśnie taka, taka mieszanka wybuchowa na początku zdaje egzamin, czyli paru ludzi starszych z doświadczeniem i do tego się dorzuca trochę młodzieży i to w paru drużynach nagle wypaliło, tak? Wyglądało, że nie ma szans, a, a wypalało. Także zobaczymy. No, znaczy, ja chciałbym tylko, żeby, nie żeby, jestem, żeby jestem ten, ten, tak ale, ale, taki Mark, ten... Ale, ale, ale mimo wszystko trochę jest. No, trochę jedziemy. nam z tego naszego gadania wynikło, że głównie na Wentę narzekaliśmy, a tak no, to naprawdę... To nie Nie, nie, Właśnie podziękować nie, nas, po, tak, bo... o to, że generalnie, generalnie cała nasza dyskusja, bo to jest tak, co powiedziałem przed chwilą, raczej że... wolałbym początku tej naszej rozmowy. Pewne rzeczy się po prostu wypaliły. Najnormalniej w świecie pewne rzeczy się wypaliły. Wypalił się trener, wypalił się zawodnicy, wypaliła się ich współpraca razem, więc... Nie, nie pierwsze 3-4 lata pracy Wenty. No to jedna nie, nie, z to najlepszych no, w ogóle sportowych polskich co Wenta, pewnie To co Wenta wspomnieli. zrobił, to pierwsza podstawowa sprawa, wprowadził piłkę ręczną do ekstraklasy światowej. światowej. No. I to jest rzecz, która... Jest no, bezcenna. To, no, to jest tak samo jak Kazimierz Górski wprowadził do ekstraklasy piłkarskiej na chwilę mhm. polską reprezentację. No. To, jest, to jest dokładnie na ten sam sukces niebywały po prostu z niczego, nagle okazało się, że może daliśmy daliśmy z tej ekstraklasy wycofać. A piłki ręcznej może nam się udać. nie wycofać będzie z piłką ręczną. Tylko tylko powiedzieć, no, że no. takie różne tytuły, które pojawiały się w różnych miejscach, typu od bohatera do zera, świadczą jedynie o tym, że absolutnie, że to pojęcie. nie mają pojęcia. Nie, nie, nie. Pisanie o kimś, kto jako jedyny polski sportowiec zagrał w barwach Barcelony, absolutnie osiągnął top jako sportowiec, ja I jako ja, trener. Ja, ja wczoraj to, to, to się powtarz, powtarz, to, bo tak, tak, trener, tak no. jak było z Małyszem. No, wystarczyło, że miał jeden nieudany sezon i już po prostu. Tak, prosty, ale ja, no, ja zachowując, tak. zachowując odpowiednią miarę, uważam, że jeżeli Johan Krojf dla Barcelony zrobił dużo dobrego jako piłkarz i trener, to kimś takim dla polskiej piłki ręcznej jest Bogdan Wenta. I o tym warto jest. I o tym warto warto szacunek pamiętać. za to, co zrobił. Bo to jest gigantyczny, i to jest ogromny krok milowy tak naprawdę. Ogromny krok milowy. Ogromny milowy. W odróż jest nie milowy jest? Taki, że Od małych. No, jest Mila Lądowa i Mila mord. Tak. I jeszcze Jest jeszcze 7-milowa Mila. To jest ogromny siedmiomilowy krok milowy. Kota w butę. Morski. Morski kot. Morski, morski. morski kot. Dobrze, to teraz co? Co? No, no, półfinały? Grand Derby. No, Grand Derby to już. Grand Derby to dopiero się. będzie? No jeszcze, jeszcze, tak, jeszcze wygrała więc... turniej. No. Znowu, bo to też, tak, no, no, to to znowu. właśnie <grywa> e, znowu. E, znowu, e, znowu no, o, o, o Kurnika, nie mogłeś powiedzieć, że znowu cokolwiek wygrała. No ale Kornika do, Kurnika, Kurnika do Kurnika nie. Kurnika do wygląda. Nie, no, to jest, jest bardzo przyjemne to, co się dzieje z Agnieszką Radwańską i to jest w ogóle absolutna rewelacja. Ale wiesz więcej coś niż my? Że to jest <laughs> to nie. przyjemnie. Nie, bo ja się na przykład bałem w momencie, kiedy ona brała tego e, trenera od e, Jewanowicza. Bo, tak, Borne. I, tak, Borne tak, tak brałem i. i Tożsamość Borna. Ja się bałem, że to niestety sprawdzi się to, co się mówi, że trenerzy w Tenisie to są no Ten to wybitnie jest taki, co to. No tu. Tylko, trochę... tylko tenisistki trenuje, nie wiecie tak. czemu. <grafy> z z czemu. Z reguły krótko. Z reguły, <grafy> I z reguły tak. nic z tego nie wynika. Więc jak na przykład trochę się wystraszyłem, że pójdzie w tym kierunku, na szczęście nie poszła. Więc tu jestem, jestem, jestem zadowolony z Czyli tego. Czyli <grafy> nie ma no, wiesz no, to są już sprawy sportowe. No, jeżeli, rozmawiamy o trenerze. No tak, tak, tak. Rozmawiamy o trenerze że jednak zrezygnowała z tego trenera i, no i się rozwija świetnie. No to, co, to, co piszą y, y, agencje y, y, zajmujące się tenisem, komentowania tenisa, to, co się wypowiadają gwiazdy na temat y, Radwański, to, co ona reprezentuje na korcie, to jest, to, jest, to jest naprawdę bardzo budujące, bo to może być jej najlepszy sezon. No, znaczy Jak to najlepszy, były dwa lata, oczywiście, ale na do tej, do tej pory, że, że to jest tak, że to jest tak, że to może być jej najlepszy sezon, i w tym sezonie naprawdę ma szansę na, na odniesienie dużego sukcesu w szlemie. Bo jakby to jest istotą, bo, bo ja bym wolał, żeby złote olimpijskie było. Wiesz, to, że się pnie w rankingu y, światowym i tak ale dalej. Szlema tak, to, to też rozmawialiśmy, rozmawialiśmy w przypadku woźniackiej. No, była przez, przez półtora roku chyba na pierwszym miejscu nie wygrała Szlema. Przy czym wszyscy zgodziliśmy się, że pechę, pewnie chętnie oddałaby to prowadzenie za chociaż jeden, tur, jeden sukces wielkoszlemowy. Więc, więc ja myślę, że tak samo i u która do tej pory słabo funkcjonowała na turniach Wielkiego Szlema. Spokojnie, spokojnie. Ciekawa jest w ogóle. Teraz to... już wszyscy mówią o tym, że ma absolutnie realne szanse na finał. Czy ma? Chociażby, wreszcie... chociażby z tego powodu, że zobaczy, jak gra pozostała część czołówki. Mówię, że lepsza okazja do wykazania męstwa i odwagi tak, może się nie powtórać. Nie, Siostry Williams nie istnieją w tej chwili. Nie istnieją i to już nie jest żaden problem. Martyna Hingis też kiedyś tam skończyła już dawno temu karierę. Na no, Bratilowa też już. Kim, <laughs> no, <to> jest, <laughs> Kim Kleister. Nie, to mężczyzna. Nie. Kim Chociaż Kleister. na Ilowa, to też mężczyzna. Kim Kleister gra jeden turniej w roku, jak jej się przypomni, że chciałaby pałkę w ręku podtrzymać. No, ale Kim <laughs> Kleister zawsze groźna jest na wielkich, na wielkich, na wielkich, na, na, na wielkich. Z Zawsze jest groźna, natomiast to jest tak, że... Nie, no tak, no pozostaje się... Nie no, mowa, jak, jak się, nie szarabą, jak się no, z Szarapową... A za ręką i, i Szarapową wygrywa mecze, a to Agnieszka za za ręką, właśnie To jest, to jest idzie, ten tak, problem. Bo ona tak. głową przegrywa mecze tak, za zaręką. Ale wiesz, ona wresztą... też przegrywała głową. No właśnie, zaczęła mi, że teraz zaczęła wiesz. Że najważniejsze, to się zmieniło, to ona ma jakąś taką większą pewność w swojej grze. taka zdecydowanie spokojniejsza, Ale dzięki temu może grać taki precyzyjny tenis bo to on wymaga po prostu koncentracji I wiarę. nie może być tak wiary, wiarę i koncentracji wiarę wiarę wiarę nie rozwoju. Rozwoju. Tutaj... siłą nie wygra z tymi zawodniczkami na tym, na tym, pozi na tym poziomie albo ryzykujesz, albo yy, jesteś w drugiej dziesiątce no. to porównanie do Martiny Hingis jest bardzo słuszne, które się później pojawiło i zresztą Martina Hingis się wypowiadała na ten temat, yy, bo, bo prawda jest taka, że Martina Hingis jak się pojawiła tylko że ona miała wtedy lat 17 i 18 jak się pojawiła, grała mniej więcej tego typu tenis, który gra teraz Radwańska. Nawet podobne warunki fizyczne. Tak, bardzo precyzyjny, bardzo cierpliwy i, i to przynosiło jej ogromny sukces. No, potem widzę, że redaktor przyszła... Magdziarz się szykuje na pojedynek tenisowy. <grym> <grym> potem <grym potem przysz... przyszedł rok, kiedy Martina Hingis nagle na... Na odrobinę zniknęła i potem się pojawiła. Odrobinę zniknęła. No tak, no tak. No tak przestała... Nieostra była. Zaczyna... Tak, tak. tak, tak no, nie, zaczęła odnosić mniejsze sukcesy. Ona po prostu w tym momencie... Odnosić mniejszy sukces. Tak, mniej tych sukcesów. Milowe. Nie siedmiomilowe i nie morskie. No, no, pieniąc, no, nie zniknęła. I, I, I w, agenc, w agencjach no komentowania tenisa już było o niej mniej. Tak, ale chodziło o to, że ona pracowała w tym czasie nad, nad, nad, nad mięśniami. <głosy> no. No, prawda jest taka, że ona przytyła z trenerem, bardzo poważnie. do sezonowych. No tak, ale znowu zaczęła odnosić sukces. Znaczy, wtedy Jak go to, zwoliła. Co za rumuńska historia. Jak sobie przejrzysz karierę Martini Michingis, to tak to wyglądało właśnie. No. Nie, ja nie wierzę, pamiętam. żeby teraz Radwańska nagle zmieniła się w Martina Hingis i, I przybrała takiej masy mięśniowej. Tak, jak, jak, jak Myślę, że Ja myślę, że momencie. W, będzie film na ten temat i zagrają Robert De Niro. <śśmiennie> Martine <śmiennie> Martin Martin Hingis czy Agnieszka Radwańska? Nawet Hilowo. Agnieszka no, na, Radwańska no, zagra Ernest Gauda. Tak, tak, jest uderzające podobieństwo. Chociaż widziałem ostatnio film, który się Carlos nazywał, tym szakalu Carlosie. też widziałem. Telewizyjny film. Widziałeś ten? W kanal Plus. Kanal Plus. Świetny film. Bardzo dobry. Bardzo dobry film. I tam aktor właśnie też pojechał tą samą metodą. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak strasznie przygrywał. Grał Martin Higgins. W czasie filmu. Nie, nawet i przygrywał szakala zrobił się hipopotamem. Tak, no, zrobił się hipopotamem, bo tak było. Dlatego na... go złapali. Ja potem specjalnie szukałem, czy on tak to zrobił specjalnie. I faktycznie zrobił to specjalnie, jak Robert De Niro we Wściekłym Byku. I mówi, że do dzisiaj minęło tam dwa lata od tego czasu i nie może się podnieść. No bo jednak na organizm No bo dalej ty A Robert De Niro. Robert De Niro jak, jak tył do wściekłego byka to powiedział, że e, pierwsze, pierwsze 3 kilo czy tam cztery, to była czysta przyjemność a żeby, żeby przytyć, a później to była ciężka praca, tak. bo trzeba było po prostu żreć e, natomiast z odchudzaniem było tak, że pierwsze 15 kilo jak się odchudzał to był duży luz natomiast te ostatnie 5 kg, które musiał zrzucić, żeby wrócić do swojej normalnej wagi, to była ciężka charuwa, której nie zapomni do końca życia no to tak to tak, to bokse to bokserzy którzy dostają kostkę lodu na język, siedząc w saunie przed walką, jak są ważeni, to coś o tym wiedzą. Co to znaczy zrzucić ostatnie e, pół kilograma? Nigdy nie zrzucałem ostatniego to jest pół kilograma, bo, bo, bo nie musiałem na szczęście. No. Chyba, że odważnik z Pytanie, które jest ostatnie. No, te, w swoim przypadku. W moim, to pogadamy przed w <gadamy> w <ostatnim> w śmiercią. <gadamy> ostatnie pół kilo jest przed ostatnią walką. To jest to ostatnie <gadamy> wchnienie. Raktor Zawada rzadko walczy z tego co. Rzadko. Ja dwa razy miałem ręka na, na, na rękach bokserskiej i później nie mogłem podnieść rąk do góry. Za ciężkie. 13 uncji na, na, na dłoni to jest za dużo dla mnie zdecydowanie. Podziwiam bokserów. Co to będzie jutro? Co to? Jutro nie wiem. Nie to porozmawiamy no, o tym, co no, było. było. No ale właśnie, ale to, co było, bardzo wiąże Natomiast... się z tym, co będzie. czy znaczy to, to, co było w lidze mistrzów, no to, Dlatego, że, no. Znaczy to, że to, to, że drużyny trenera Murinio na wiosnę grają gorzej, to wiemy od zawsze. To, że drużyny trenera Murinio grają jednym składem rundę wiosenną zazwyczaj i zazwyczaj są mocno zmęczeni, to też wiemy. I to, że jeżeli nie wypracują ogromnej przewagi, wcześniej w Lidze, tak jak to miało miejsce w Chelsea czy w Interze, to później przegrywają Ligę. To też wiemy. Natomiast nie wcale nie, nie uważam, żeby na przykład jutrzejsze zwycięstwo Barcelony, które jest oczywiście możliwe, bo Barcelona wygląda, że w piłkę coś tam gra, żeby zaowocowało mistrzostwem dla Barcelony, bo wcale nie jest powiedziane, że Real oprócz tego meczu jutrzejszego nie wygra wszystkich pozostałych spotkań. Nie, no, jak najbardziej. Bo, no, to, to... Bo, ja, to, bo... ja chciałbym to... na to ale spojrzeć bo, bo, trochę bo, szerzej. To, to, bo, zwycięstwo, bo... to zwycięstwo jutro Barcelonie bardzo może pomóc. Bo tak. Tak, no, znaczy, no, zaszkodzić musi, jej na pewno no, nie zaszkodzi. zaszkodzi. To, ale zwycięstwa z drogą pomagają. Ale w sensie takim, że tego nie można wkalkulować, bo się pojawi wtedy nerwówka na pewno w Realu. To nie, nie ulega maksymalowi. Znaczy, wiesz, no, gdyby ja nie. To... jest jeden punkt. Już nie można sobie pozwolić na malutką wpadkę. Tak, tylko, mniejszą. że tam... No, można znaczy, sobie pozwolić na remis. Jest jeszcze Sevilla, z którą będą grali, która jest słabiutka. Jest Bilbao, które na szczęście dla Realu Madryt gra dalej w lidze europejskiej. I Bilbao w lidze już dawno odpuściło. No, jasne, że na San Mamés Bilbao zrobi wszystko, żeby wygrać z Realem. A kiedy oni to... grają z Bilbao? A, a tydzień po Grand Derby. No to już być może nie będzie grało w Lidze Europejskiej. Nie, no będzie. Bilbao ma tylko jednego. musi no, wygrać u siebie 1-0. No, no, wiesz, to no, jest... wiesz no, te, te mecze tak naprawdę. Znaczy, tu jest wszystko otwarte, tak? I w Lidze, i w Lidze Mistrzów Widze Europejskich. Wszystko jest otwarte, to no tu nie ma, no Tylko, to fajnie że. To znaczy, że tak, bo ja ci powiedzieć jedną rzecz, że tak szerzej na to patrząc, jeszcze nie wiem 2 trzy tygodnie temu, czy nie wiem miesiąc temu, niby wszystko było pozamiatane to znaczy tak, Real miał, mówię, 10, tak, punktów Real miał przewagi. 10 punktów przewagi wszystkich, jak I, tak, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów to było na twardo obstawiane, że finał Ligi Mistrzów będzie Real Barcelona, Barcelona. Mhm. i nagle zrobiło się ciekawie i to jest bardzo fajne w sporcie, że jest na tyle nieprzewidywalny, że i Real i Barcelona mają teraz poważny problem bo mają dwa bardzo ważne mecze po kolei no Grand Derby, a potem... Chelsea gra z Arsenalem o Ligę tak, Mistrzów też potem w, finale, w ten tak, weekend, tak, a Bayern, Bayern tak naprawdę to jest w najlepszej sytuacji, tak. dlatego że, dlatego, że, że już, odpuścił, ciekawy, no. już odpuścił Ligę i Liga jest ciekawy. dla Borussii Dortmund znowu dzięki, dzięki Polakom znowu się okazało. Tak I teraz naprawdę dla tych dwóch hiszpańskich klubów, które biją się na o supremację, to jest naprawdę bardzo ważny moment, bo to pokaże. Jak pokażą się w tym meczu w Grand Derby, który jest bardzo istotny dla obu to zespołów? Najle... To, co jest najlepsze w futbolu, będziemy mieli przez najbliższe tak, dwa tygodnie. A, po, a, po, a poza tym, ile ten mecz ich będzie kosztował? Bo potem zaraz za kilka dni jest rozstrzygnięcie półfinałów i coś, co jest równie ważne jak zwycięstwo w lidze, czyli wstęp do, wejścia do finału Ligi Mistrzów. Dla Realu nawet że... ważniejsze, bo tak. Mourinho ma, ma obsesję na punkcie wygrania kolejnej Ligi Mistrzów i jest jasne, że jeżeli... No ale tak samo że ma obsesję jeżeli... na wygranie Ligi. No, no jest... Czy znaczy musi coś wygrać, bo jedna... Jedyne co wygrał w Realu Madryt to jest rok temu dokładnie wygrał Puchar Króla 20 Ale kwietnia. Ale też słyszałem znowu, że albo nie mów o Mourinho. Znaczy nie, no akurat, akurat, akurat świetnie służy mu jego decyzja, że nie będzie się odzywał i na szczęście nie musimy o nim rozmawiać. Aczkolwiek jak oglądałem mecz... Więc porozmawiajmy. Jak ogląda... nie, to tak a propos tego, jak oglądałem mecz Realu z Bayernem i wcześniej była rozmowa w studiu, Pierwsze 15 minut nie było o nikim innym jak tylko o Mourinho w tym studiu. Ja tak. Znaczy wiesz, no bo. Siedziałem, siedziałem, oglądałem w internecie i żona też słuchała. I tak w którymś momencie się wróciła i mówi: To w tym realu to tylko on gra. No tak. A w tak. tym meczu jeszcze będzie, będzie miał jakiegoś <śmiech> przeciwnika? Jeżeli moja żona absolutnie nie jest zainteresowana futbolem. Mimo nazwiska. Mimo nazwiska. Gaweł. Tak reaguje, to znaczy, że, że, że po prostu coś jest nie tak. Za dużo o nim, więc może dajmy pokój. Yy, nie, no, znaczy wiesz, znaczy, ja, no, znaczy, dla mnie pojedynek Realu z Bayernem to była pro, pro, prosta rzecz. Tak? Znaczy, wiedziałem, że ten mecz wygra drużyna, która popełni mniej błędów w obronie, bo zarówno Bayern, jak i, jak i Real mają po prostu obronę dziurawą jak ser szwajcarski i Bayern odpuścił mecz ligowy z Mainz i Lam wyszedł świeży jak szczypiorek i to było widać chociażby w 90 minucie wtedy kiedy dośrodkował piłkę do Gomeza i Bayern dzięki temu wygrał Bayern posypał się absolutnie przy golu w obronie, który stracił, bo ustawienie czterech obrońców. Nie, no oni stanęli w ogóle, nie Było dramatyczne. Znaczy no, ale... że no, to było bardzo nieprzewidywalne, to działo się z piłką, no bo ta piłka. Ale Tak, nie Tak, po pierwszej części akcji oni już stanęli. Tak, ale, ale to... żaden z obrońców nawet nie próbował biec w stronę tego sektora, w którym byli Cristiano i Ozil, To w ogóle przedziwne. No ale to, jak Real zagrał fatalnie w obronie, i to, że Real powinien skończyć ten mecz w dziewięciu, bo spokojnie kartka dla czerwona dla Marcelo za faul z tyłu na. Bez dwóch zdań to, po prostu. To, to rzeźnia. Jest, to, jest debil, to, to, jest to, że Howard Webb tego nie zauważył, to jest kolejny kwiatek ten kamyczek do ogródka pod tytułem Howard Webb jest główną gwiazdą światowego sędziowania. Nie, no to... Ten, nie no, ten mecz prowadził nie najgorzej. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie prowadził nie najgorzej, ale za, za coś takiego kartkę się po prostu daje. Tak? Nie, no oczywiście, że tak. Bez dwóch zdań. W ogóle nie myślisz o tym, co, co, czy skrzywdziłeś Real i co powie o tobie Mourinho albo nie powie na konferencji. Tylko jak chłop chce komuś połamać nogi, to mu dajesz czerwoną kartkę. Ale to policja. No, no to tym bardziej powinien wiedzieć, jak się mandaty rozdaje. No. no tam jeszcze paru się innych prosiło. Natomiast mecz... Ale wiesz, angielski policjant z czym się kojarzy? No. <gry> Dzień dobry. A, a albo, albo ze słynnym skaczem Monty Pythona. <gry> Natomiast sam mecz e, Fajny i okej, okay, dobrze, że jest otwarty Otwarta walka dalej I, i nadal uważam, że, e, że Real z taką grą w obronie Jeżeli wyjdzie na Bayern na swoim boisku Znaczy trochę to rozczarował nie... Roben. No Kwestia jest tego, że jakby Roben Roben był to trochę... w ogóle jest bez formy od miesiąca Tak, tak. jakby, jakby Roben był w większej, lepszej formie To tam wynik miałby szansę być dużo wyższy Bo brakowało, ewidentnie brakowało No bo Real sytuacji Robena. też nie stwarzał, bo dwa strzały Później Benzem. Ribéry przechodził na stronę Roberta po to, Bo tam było miejsce Bo tam było miejsce do gry i tam y, y, walczyło się no lepiej no ale wiesz, no jest, jest walka. To nie jest tak, że przyjechał Wielki Real, ograł Bayern 3-0. A Bayern będzie dodatkowo zmotywowany, zmotywowany tym, że finał jest na Duna. ich stadionie. Także oni zrobią wszystko, żeby. Bo tak, mistrzostwa już nie osiągną w swojej lidze. Nie, po raz, raz kolejny. Po raz kolejny. Oni jak e, w a... Europie leją. W Europie leją w tak, to przed, A to Borussia, a to Schalke, to Werder. Ktoś, to, ktoś błyśnie, to... a, a, a, a, a nie oni. A, bo... no, ale za to tamte kluby w Europie nie bardzo. No, natomiast natomiast tak. ja się zgadzam na przykład z wypowiedziami Guardioli, który mówi, że siłę drużyny poznaje się nie po tym, czy wygrywa Ligę Mistrzów rok po roku, tylko po tym, czy w tej Lidze Mistrzów istnieje do półfinałów, czy dochodzi do finałów. Tak? Bo finał zawsze jeden mecz można przegrać. To nie. jest W futbolu takie rzeczy się zdarzają. I tutaj Bayern zrobi wszystko, żeby awansować. Ciekawe. Ja całego serca życzę zresztą. Ja szczerze mówiąc, kibicowałem Bayernowi. Ja też. Żeby uciec na własne. Niemcom? Nie było znowu. Bayern to nie Niemcy. Nie było znowu, że Granderby i tak dalej. Holger Mattschuber nie. Tomasz Milan no, a, z drugiej... a z drugiej strony trzeba powiedzieć, żeby powiedzieć o drugim meczu, że Chelsea zagrała bardzo konsekwentnie w obronie. Ja uważam, że zagrała znakomity tak. mecz. Znaczy, co ciekawe właśnie, to, że oni zagrali świetnie, to, znaczy, bo też tak, rozumiem takie wrażenie po meczu, że Chelsea super w obronie, tak, że konsekwentnie, że mocno, że blisko linie, że zostawiali mało miejsca zawodnikom Barcelony, a później obejrzałem skrót i policzyłem sytuacje stuprocentowe dla Barcelony. No to jest druga sprawa. To to, to świetnie grająca drużyna w obronie nie może dopuszczać do tego, żeby drużyna przeciwna miała 11 sytuacji bramką. No dobrze, no ale w przypadku meczu z Barceloną, właśnie to tak jest. To jest to, co. Znaczy, napisałem czyli jest. Podczasie. To jest i... na takiej zasadzie, że tylko i wyłącznie, jeżeli zagrasz taki mecz jak Chelsea możesz liczyć na słabszy dzień Barcelony i Który uzyskać Dobry wynik. Ponieważ, ponieważ to wiecie, znaczy, marnowali, jak się, jak tak, się to marnowali ja, ja seryjnie. W ważnych, ważnych meczach, bo ja nie mówię, bo, bo w lidze zdarzały się takie mecze w Barcelonie, ale w momencie, w którym Barcelona gra ważny mecz, mhm. no ile nie... ostatnich ważnych meczy Barcelona po prostu yy, przegrała. No, no. To się nie zdarza. No z Chelsea jeszcze na przykład Zagwardioli Zagbardioli nie przegrała meczu, tak? To się nie zdarza, więc, więc mówię tylko i wyłącznie grając tak, Za kampiq, zagrała, też nie przegrała. zagrała z Chelsea. No, Chelsea. No, przegrała... Nie, ja byłbym... Można bo liczyć dwóch meczów. Przy... No. Co ja Ronaldo 4, 4 do dwóch było w 2000. Jesus Jezus Maria, teraz dawno... No. 20... <grym> nie w szóstym, bo w szóstym Marcelo... W no, 2007 no, no. Barcelona przegrała dwóch mecz z Chelsea, po tym jak Ronaldi. Nie, w 2005 Nie... Dobra, tak, tak. Co 4 do 2, jak sędziował Kolina i nie zauważył znanego nam faulu. Nie, no tylko grając w ten sposób. Ja pamiętam jeden taki mecz Barcelony, kiedy Barcelona sobie stworzyła jedną tylko sytuację. I to też był mecz z Chelsea. A tym razem Chelsea. tym oddała jeden strzał w światłobranki na tym samym stadionie i wygrała 1 do 0. jeden taki mecz przegrali z Interem. Tak. Tak, tak, ale tam sobie bo, bo, bo stwarzali te sytuacje, ale tam sobie tak. stwarzali sytuacje. No to że też. Też. mieli. To, ja mówię chodzi mi o to nie, no, o Barcelonę. Znaczy Barcelona i w, i w meczu z Interem, i w meczu z Chelsea stwarzała sobie sytuację. Tylko yy, skuteczność yy, zero. Skuteczność zero. Mało tego no nie, chodzi albo mi o, minus w jeden. W tym, w tym pamiętnym meczu, który Miniesta strzelił w tam pierwszej Minucie Bramkę, wtedy mm -hmm. tak naprawdę tych sytuacji Barcelona, Barcelona miała, nie stwarzała. Nie stwarzała. Właśnie nie chodzi mi o to, że ja pamiętam jeden Grała w, w 10. Jeden mecz, w którym Barcelona nie stwarzała sobie sytuacji, bo tak to zawsze ma mecz. W którym te jedna jedna ma. osoba, która dla mnie łączy te oba wydarzenia, to jest Didier Drogba. Czyli tamten dwumecz Chelsea i ten, no. i ten mecz z Chelsea który był. No człowiek, który, człowiek, który leży przy każdym kontakcie z zawodnikiem Barcelony. Nie, nie, nie. Przy każdym. On leżał w pierwszej połowie. W drugiej połowie Ale... nie leżał. W drugiej połowie... Co? Nie, leżał. nie bo już nawet nie nadążał za piłką. Nie, nie, nie. nie wiem, czy... Nie, nie, czytałeś, nie czytałeś, co powiedział Garlineker. A to jest piękne. Garlinecker powiedział, że Didier Drogba zagrał świetny mecz i nawet dał radę nie przewrócić się w czasie udzielania wywiadu pomeczowego. I że mu gratuluję. Że, że ustał gratuluję. na jak, Że, że ustał na w nie, bo to było dokładnie. Gratuluję mu, że strzelił z gola i dał radę ustać podczas całego pomeczowego wywiadu. No nie, no. Masakra, no, ja no bohater... Po prostu ilość, ilość tego, co jak, jak, jak, jakiego Jaca z siebie zrobił drogba w tym meczu. Przy całym moim szacunku do Chelsea za ten mecz i przy tym, jak. Z... No, ale to była część taktyki, widzę. Jakiej taktyki? No taktyka, bo leży. Przepraszam no, cię. Oczywiście. Dwie żółte kartki dwa... za dwie symulacje i, bar... i nie ma Chelsea. I gdyby sędzia miał trochę jaj, powinien go wyrzucić no, z miał, Więc to wykorzystał. Jakby dostał ale... żółtą kartkę na początku, cię. to już to, to, to kabaret, nie futbol. Nie, nie, nie leżał, to, to, to, to, to, to, co drogba robił w porównaniu z resztą drużyny, która grała, on leżał w sytuacjach, w których osłabiał drużynę. Ale miał to Był kabaret, ale zgadzam się, że to bulem taktyki. Nie, Będzie, no, gdyby się... dostał pierwszą żółtą nie, kartkę, nikt, to przestałby się nikt, kłaść. Nikt inny z całej drużyny nie leżał. Cała drużyna grała no, w piłk, Ale to właśnie miał leżeć. on. On jako utalentowany. Nurek. Jak wiadomo, nie dość, że jest synem, który kopie ludzi po głowie, to już ustaliliśmy dawno temu, bo sam jest pierwszy do faulowania, ale wtedy, kiedy zderzy się z mocarnym i Iniestą, to leży i się zbiera trzy minuty. To jest... No, no, nie wiem, no Wrzuciłem krótką kompilację, która zajmuje... No dobrze, tylko ja jego dąży, nurki no, zajmują no, okay. z tego meczu trzy minuty. Jest, ale nikt ale nie mówi, dokładnie. że nie leżał. Nie, Nikt nie mówi, że jest słaby, że symulował no. jest z tego, że ja uważam, że to była część taktyki. Tak. Po prostu wybijania z rytmu. W momencie kiedy Barcelona zaczynała grać, on dwie minuty leżał i znowu jest przestój w grze i to jest cał... Ale Barcelona nie po... Barcelona by się poradziła no. bez tego. No jak widać, na sobie nie nie poradziła. poradziła. Ale nie ale nie poradziła sobie nie dlatego, że Drogba leżał, tylko dlatego, że nie umieli trafić w pustą bramkę no, ale z pięciu pięciu No, też po prostu Bo to jakby Fabregas zagrał na swoim Ja myślę, że znaczenie ma wszystko. Nie, nie ma znaczenia. Na tym poziomie wszystko ma znaczenie, Znowu może tak być. Oczywiście, no. że tak. Bo w drugiej połowie. Bo, bo było Ojciech, tam, że w pierwszej kurie. połowie tak. bez. w świecie. To co, co ty, ty nie chce leży? Jak. To nie ma znaczenia. To nikt Ale go leży. nawet z Barcelony nie próbował podnosić. Barcelona grała w piłkę, on leżał osłabiając swoją drużynę. Jaka to jest taktyka? Że on leży zamiast no, rzucić tak, osłabił swoją drużynę w ten sposób, że strzelił bramkę i wygrali mecz. No, no, no to, Jeżeli wymagać od napastnika, no, że strzelił bramkę, bramki. No, to dobrze. No dobrze, no tak pamiętam. Nie, tu się absolutnie zgadzam. Bardzo słaby zawodnik. To, że no, działa destrukcyjnie w... dla swoich drużyny wprowadził <laughs> Chelsea do półfinału nie wprowadził do półfinału wprowadził przecież a, półfinału, ale, tak, też miał sporą zasługę <gryli> przy, przy... te... tak, tak. przypomn... przypomnę tylko no, to co się działo z nim co się działo z nim w poprzednich sezonach kiedy Chelsea z Barceloną dwa razy odpadała raz to jest jego czerwona kartka rozmawiamy o tym co było dwa lata temu rozmawiamy o meczu, który był dwa dni temu bo nie, mówię co, łączy mówię, co łączy tak, te wszystkie spotkania. To nie, redaktor postuluje, Stop. że w piłce nożnej powinny być noty za styl i droga powinien mieć słabe noty za styl. Nie, nie. A. nie. Jeżeli chłop ma 1,90 m wzrostu z kawałkiem, to powinien się umieć utrzymać na noga. Jak związku, jak, jak ma słabe bardzo noty za styl, to na przykład jego bramka jest niezaliczona. Albo liczy się tylko połowę. No, tak, no, pół no. bramki za pół. Za za, za, nie, nie, przepraszam. Jeżeli ktoś mówi, że Barcelona to jest drużyna Aktorów, którzy się przewracają przy każdym kontakcie z przeciwnikiem. Ale, ale, po dwóch ale, czy mecz, ale to jest tak, A, A czy ty nie widzisz, kontracji? że stawiasz czy się na takim samym ja? poziomie w tym momencie? Jakim? Co ci, którzy to mówią? Nie, nie, nie ja siebie stawiam. Zawodnik Drogba się stawia na poziomie człowieka, który odwraca kompletnie tutaj dyskurs, jeżeli o to chodzi. Bo jest jebanym pajacem. No. <śmiech> Tyle mam do powiedzenia. Na bardzo, bardzo proszę o wycięcie tego słowa. Pajacem jest. <laughs> to już wiemy, że redaktor zawada. A cóż, Dobrze, nie lubi, nie lubi Znaczy to Ja to nigdy wiemy, go nie mówienie. lubiłem i nagrywaliśmy od lat. Przed tym w meczem. Ma w domu takie laleczki wodu, tak. Nie, nie. nagrywaliśmy. droga wróć. Kto tam jeszcze? Rozmawialiśmy drogba. na temat Drogby miesiąc temu na podcaście i mówiłem, co o nim myślę przed meczem z Barceloną. Ale to ja wiem. I ten zawodnik. Ale gdyby nie, nie, w 2009. Nie zarzucamy ci, że zmienił 6 maja. My roku. się niekonsekwentni. 2006 roku, 2009, 6 maja, gdyby zawodnik Drogba nie przewracał się, i nie pajacował, to drużyna Chelsea odebrałaby wtedy Barcelonie Ligę Mistrzów. I Barcelona w 2009 roku nie zagrałaby w finale, bo zawodnik Drogba wtedy, po tym jak powiedział fucking disgrace, powinien się w ogóle spalić ze wstydu, dlatego że on... Yy... Przepraszam przy każdym kontakcie z zawodnikiem Barcelony pod polem karnym leżał. Tak samo jak leżał teraz. I to też był element taktyki wtedy, kiedy Ancelotti był trenerem, wtedy kiedy Mourinho był trenerem, kiedy Drogba wylatywał z boiska za faul wyprostowaną nogę, e, nogą w Waldesa, kiedy też odpowiadał za to, że, że drużyna Chelsea dwa razy została wyeliminowana e, przez Barcelonę. Dobra, zejdźmy już z tego Drogby. Nie, nie zejdźmy, dlatego, że uważam, że po prostu tak nie, nie ma miejsca w futbolu dla takich piłkarzy. No. Piłkarzy, którzy kopią w głowę leżącego zawodnika wtedy, kiedy sędzia nie widzi, a sami Przewracają się od buchu wiatru, mimo tego, że ważą 100 kg. jakiś w ogóle błaze nada i tyle. No. Zgadzam się, jeżeli o to chodzi. Tak samo jak do takich zagrania, jakie na przykład Pepe albo Marcelo potrafi Dobrze. uczynić. Natomiast po pierwsze, nie miało, był to element taktyki i poza wszystkim innym mecz wygrali. Znaczy Za taktykę to można chwalić trenera Chelsea akurat, dlatego że to, co robił to, co robił Mourinho, w, broniąc przeciwko Barcelonie, czy jako trener Chelsea, czy jako trener Interu, okazało się, że potrafił Di Matteo wyciągnąć wnioski i potrafił to skopiować, wykorzystując doświadczenie swoich piłkarzy i za to należy mu się absolutny szacunek, że odrobił świetnie lekcje i potrafił zawodników dobrze poustawiać. Nie wiem, ile w tym jest, no właśnie, bo w jest, tym jest doświadczenia zawodników. Znaczy, znaczy, wiesz, to, to że oni jest mają takie, czy zawodnicy grają sami, czy jest tak, że Di Matteo... Znaczy, jakby, jakby im trener kazał atakować przez cały mecz, to prawdopodobnie przegraliby to ze 4 do 0, a że nie kazał im atakować, tylko wiedział, wyciągnął wnioski z poprzednich to spotkań. To jest w ogóle ciekawe pytanie. No bo... Jak wygląda dokładnie. na przykład teraz szatnia Chelsea? Czy to jest... jest na takiej zasadzie, że Di Matteo jest faktycznie trenerem tak. i on tam ustawia taktykę i organizuje to na mecz, czy na przykład robi to wspólnie na przykład z Johnem Terrym i Frankiem Lampardem? Bo na początku mówiliśmy, że przyszli Zdrowo. starzy i postanowili, że pokażą, że się da. Tak? Natomiast już na... tutaj się okazuje, że, no nie może tak być, chyba, nie w że Di Matteo chyba jeszcze się załapał na granie. Przeciwko w Barcelonie. Nie, Sterim na przykład. Tak. No Myślę, grał, że, że grał z Sterim. Grał, grał też grał też, e, chyba też 11 lat temu przeciwko Barcelonie grał w takim dwóch meczu, w którym Chelsea odpadła z Barceloną, e, właśnie w lize mistrzów. Po tym jak pierwszy mecz u siebie Chelsea wygrała. E, znaczy, ciekaw jestem jeszcze do po prostu, jednego. Kto ustala tam taktykę, jak to tam wygląda pod względem takim no, formalnym, no, w sensie, w sensie tego, tego jestem ciekawy faktycznie. Ja no bo, bo, bo w Chelsea są takie te... Do, Dobre tradycje. W tak. w ogóle na przykład był grającym trenem. No tak, tak, to już no. w ogóle było. Musiał kierować kolegami z boiska, tak? Di Matteo, no nie tak całkiem, bo tam większość z nich to, to, to nie są jego koledzy z boiska, ale część jest. No. i to, wtedy, wtedy podobnie całkiem nieźle szło okazuje się, no że podobnie jest w Barcelonie bo Guardiola teraz, też, teraz, też wtedy też był kadrze. Idzie, nie też się w kadrze w, w Kulicu też w właściwie piers. z zawodnika tak z dnia na dzień stał się, no. stał się trenerem to jest, to jest a ciekawie, poza tym chciałem zwrócić uwagę na jeden jest naprawdę Gra fajny futbol. No. Generalnie, znaczy, gra prostą, roz... prostą piłkę, prostą, wróciła do tego, co umie. tak I, e... Przesunięcie Ramireza bardziej bardziej na skrzydło i w ogóle puszczenie go bardziej do ataku. Jestem wielkim fanem tego zawodu. Natomiast chciałem zauważyć, na jak bardzo zim. zmieniła się rywalizacja między Chelsea a Barceloną, jeżeli chodzi o media. Zobaczcie, jest ciężki pojedynek. Jest, są różne kontrowersje. tam Niewielkie na szczęście, bo mecz był sędziowany mimo tego całego drogby. Mecz był sędziowany świetnie, tak zresztą jak i mecz Bayernu z Realem, tak uważam. Zobaczcie, jak jest zero kontrowersji, jeżeli chodzi o szatnie, jeżeli chodzi o to, co się Aha. dzieje na konferencji, w szatni, że można z szacunkiem podejść do przeciwnika, że można mecz wygrać, przegrać, obojętne, tak, jeden do zera, że Terry bierze koszulkę od Messiego, gratulują sobie wspólnie później na, na tych społecznościowych... No bo to był różnych, w ogóle tak... czysty mecz tak naprawdę. Czy to tam, był bardzo nie, czysty nie, nie mecz? Nie I Chelsea... było z żadnych złośliwych Dla... no to jest. To znaczy, jest... dlatego mnie tak oburza tutaj postawa zawodnika Drogby, bo który w ogóle nie pasował do całego tego y, widowiska. Od samego początku, od momentu przyjazdu Barcelony aż do wyjazdu. Wszystko było tak, jak powinno być w futbolu. Tak? Był pełen szacunek, była normalna gra w piłkę. Była jedna drużyna, która ma prawo się bronić, bo tak jest jej prawo, bo taką obrała taktykę. Jest druga drużyna, która atakuje, bo taki ma styl. Drużyny, jest... które atakowały <grym> przeciwko Barcelonie? No wiemy, no ale okej, okay, no ale taki, taki, taki został podjęty wybór i wszystko jest super, tak? Nie ma żadnego, wiesz, żaden, żaden, żaden sędzia po meczu nie jest bluzgany przez, przez trenera któryś z drużyn. No to oba takie nie ma... półfinały były tak naprawdę, no. No chyba jednak nie, nie dokładnie odczytałeś komentarz swojej żony dotyczący konferencji Murnio przed meczem Bayernu z powiedział, powiedział jedną rzecz, ale w porównaniu do tego, co mówił w ogóle kiedyś i tak naprawdę powiedział, że Gustavo był naspalonym, bo był naspalonym. Ale, tego... ale nie ma czegoś takiego jak bierny spalony w piłce od trzech lat. No. Nie ma czegoś takiego. No Zawodnik, dobrze. który musiałby zasłaniać y, y, bramkarzowi absolutnie ale widok zaraz, Ale zaraz potem powiedział, że nie ma pretensji do arbitra. A, no, bo to jest tak, y, y, że, jakbym Ci powiedział, jesteś głupi, ale przepraszam, miałem co innego no na nie, myśli. nie, nie, nie, jeżeli uważasz, <śmiech> że to jest to samo, to nie jest no to samo. nie, no. był na spalonym, ale nie mam pretensji do arbitra. Znaczy... Ja uważam, ja uważam, że ta wypowiedź akurat Murinio, w tym mm -hmm. to, to była najbardziej koncyliacyjna a... wypowiedź na temat arbitrażu. A, jak a słyszałeś? A A się jej? A słyszałeś wypowiedź, a słyszałeś wypowiedź przed meczem? to jest mocna przesada. Jak się czują przed meczem? Jesteśmy słabsi, jesteśmy gorsi, nie jesteśmy faworytem. Gratulujemy drużynie przeciwnej. Media niemieckie nie zostawiły na nim suchej nitki za lekceważenie przeciwnika. Wszyscy wiedzieli, jak to odczytywać. Po co się robi takie rzeczy? Tylko po to, żeby przez pół godziny w Polsacie później i teraz u nas w podcaście ktoś mówił o tego typu wypowiedziach. Ja, to ja, ja, zawsze, ja zawsze apeluję, nie mów. No ale sam to, co nie to Sam zacząłem. Dobrze, przejdźmy do Ligi Europejskiej. uciszę, uciszę bestio. Tak. I, jeżeli ma... No. Tak? Co chciałeś powiedzieć? Nie, a Liga Europejska jeszcze. Liga, Liga Europejska chciała. Mówi już do głowy, że nadal mamy szansę jednak na to, że w finałach europejskich będą cztery drużyny hiszpańskie. No cały, tak. Czas, tak. Cały, cały, cały czas, czas. tak. Co nie jest takie trudne w momencie, będzie... kiedy są same drużyny hiszpańskie plus jedna e, Ciekawe, z Niemiec, jedna z Portugalii na, i... Na i jedna z Anglii. No, nie no, to mnie jakoś mnie interesuje, bo tam... ani z Hiszpanią w grupie nie jesteśmy. Hiszpanie są tak mocni piłkarsko, że jak... No co, grali ostatnio, bronili po Mistrzostwie Świata, grali w na euro, grają po 70 meczów w sezonie w piłkę nożną, jakoś sobie radzą. Okazuje się, że w Barcelonie jedynie poradzą. Tak, w Barcelonie jedynym kontuzjowanym zawodnikiem nagle, nagle jest WIA. Znaczy, ja nie wiem, no, być może no, tam wszyscy płaczą w Hiszpanii, że o Boże zapłacimy za to. No to trudno, to zapłacą. Anglicy też płacą od 66 roku za jeden sukces. <głos> Nadal nie mogą się podnieść po nim w futbolu światowym. to, że to jest. Ja... To jest spisek. Angielskie kluby specjalnie odpadły w Bucharach. Po to, żeby Hiszpanie się bili między sobą do końca. Tak, i, i będzie będzie 8 euro. euro ich zleją. zemstą się. To wątpię. <grym> to ja też wątpię. Niezależnie od wszystkiego. <grym> Nawet jakby od pół roku sobie przerwę zrobili. Albo od dziesięciu lat. <grym> tak. Ale jak to już powiedzieliśmy niejednokrotnie podczas dzisiejszego dnia, nie mówmy hop. No nie mówmy, szczególnie, że tak jak też powiedzieliśmy dziś, że ja, mnie się podoba, że, że gra jest do końca. Nie, że, że nie ma tak, znaczy, że, że Barcelona i Real powygrywały po 4-0 do 0 oba swoje półfinały. półfinały. były bardzo fajne. Zdecydowanie bardziej mi się podobał I półfinał remanze, chelsea, bo... chelsea z Barceloną. chelsea i chelsea. <laughs> chelsea, chelsea, chelsea, chelsea Albo Barcelona z Barceloną, tak. Był lepszy a nie, a mnie piłkarsko. mnie się bardziej po prostu... podobał Bayern. Tak? Mnie też Mniejszy bardziej piłkarsko. się Bayern a, podobał. Bayern mi się mniej podobał z Realem. A mnie się Bayern bardziej podobał, dlatego, że coś tam jednak oprócz walenia głową w mur się działo. Słuchajcie, ale wracając, tak, ale... przechodząc wreszcie do Ligi Europejskiej... Było i... dwie drużyny, które grały i do, w piłkę. I do, I do, że tak powiem, piłkarzy były, którzy stają się trenerami, jakoś wczoraj przypomniał to mi się... rozumiem, że mecze Barcelony Ci nie podobają. Mec... Ale to Nie, rzadko hmm. mi się podobają. Rzadko, bo nie, ja nie lubię jak jedna drużyna wygrywa 5 ze zera albo Może albo... możesz kibicować o Sasunie bo A Lewandę ja a jaki a ja kibicuję, jak, Lewandry, a ja kibicuję o Sasunie no, akurat no. No. ewentualnie bardziej ekstremalnie Krakowi na przykład bez przesady <śmiech> Prawda, a, tu, tu się mykasz jako ta, kibic Polonii je... kibicuj i jeszcze mógł, że ci się podoba <śmiech> no. znaczy nie no, dlatego na przykład mogę kibicować Swansi, tak a nie, Swans no, Swans tu... akurat gra nieźle, A nie, więc no. Nie sztuka takim drużynom kibicować. kibicuj Nie tylko drużynom, które nie wygrywają 5-0, przegrywają 5-0. Ale też czasem bo... kibicuje. No. płot. Tak. Nigdy w życiu. <śmiech> Za żadne 5 <piekno>, W żadnej <śmiech> dyscyplinie sportu Dobra, słuchajcie, przypomniało mi się wczoraj, jak oglądałem ten sporting cały z, z, z atletikiem Bilbao. Przypomniał mi się, jak ten sporting grał z legią no całkiem nie... niedawno i tak. wcale nie był lepszy wcale nie był lepszy od Legii, a nawet można powiedzieć, że był gorszy i to co pokazali wczoraj no, to wydaje mi się, że ten trener ale to w poprzednim taki... meczu też tak pokazali no no, no to znaczy nie, no, nie ale oni grają swoje no. tak. oni tak grają w lidze, tak, tak grają w piłkę po prostu I aże, aże rywal... a że rywal nie grali z zespołem, który się potykał właśnie no ale na San Mamés to Bibao nie zagra takiego futbolu tak. jak, jak zagrał jak no zagrał no, Ta na... sprawa jest otwarta pokazał, że wiesz, San Mamés będzie w będzie, nie będzie się bardziej pożyc. otwarty, bo, bo Atletico na pewno ruszy do przodu mocniej, zdecydowanie. Myślisz, Ciekawe, że, to... że nie będą tak się murować 90 minut i później jedno kontra na Jorentę i 1-0 i, ciekaw i dobra ciekawostka, ciekawostka, co z tym Sapinto, tak, bo co? jak on dojdzie, do... no to będzie finał pucharu, tak. I... Do, pójdzie do Realu za Mourinho. Ja on wie, no, bo aż poszedł do Chelsea i się przewrócił, tak, a wydawało się, że... No, ja, nie bym, ja bym proponował, żeby on jeszcze jeden cały sezon przepracował przynajmniej z Sportingiem tak? No, pewnie, pewnie tak będzie, bo on na razie panie. w ogóle jest trenerem tak. ze stażem kilku, kilku, kilku miesięcy Chyba pierwsze mecze, które grał to właśnie były z Legią Natomiast, ja To znaczy, wszystko zależy tak. od propozycji, jaką dostanie no. Rzeczywiście robi się tak, że Liga Europejska to jest wylęgarnia nowych nazwisk trenerskich Potem, znaczy, i, i piłkarskich. I, piłkarski. I dlatego chce taka... zlikwidować. Jest taki pomysł. Nie, no, znaczy, jak Atletico Madryt na przykład gra w lidze, to wszyscy wiemy, a jak gra 15 mecz wygrali właśnie w Lidze Europejskiej i mimo tego, że zmienili trenera, albo nie, jednego tylko zmienili, bo przyszedł Simeone kolejne nazwisko takie właśnie które mi się bardzo podoba że tacy trenerzy przychodzą do Europy jak Simeone czy Loko, y, czy Loco czyli Bielsa y, zmienili zespół. Czy widziałeś już jak po meczu Mecz już się skończył i, i Bielsa jakiś taki miał świstek, w ogóle taki pamiętą karteluszkę. Już schodząc z boiska, już wszyscy tam się. Ten, on jeszcze coś tam notował. <grym <grym no właśnie, dwie, dwie, dwie szkoły trenerskie, czyli jedna, czyli ci, którzy notują, czyli Van Hall właśnie Bielsa, tudzież Mourinho i druga, czyli jak, jak Ferguson czy Guardiola, to Guardiola jak albo coś Franek, ma... albo Franek tak tak. Znaczy on to nie umie pisać, ale, ale, ale Guardiola na przykład, jak coś trzyma w ręce w czasie meczu, to jest to woda resztę umie przekazać zawodnikom, on notuje znakami wodnymi a, a Mourinho ma jakiś taki ciekawy w ogóle sposób, że on ja, musi Gry, grypsy, grypsy podaje zawodnikom podaje kartki w czasie meczu, które później czasami ktoś odnajduje umie... Bielsa jest, <laughs> coś na nim przepisuje, przepisuje. Tak. Albo odwrotnie. Nie, no, ale nie no, Albo odwrotnie. Ciek ciekawie się dzieje jak ktoś z fotoreporterów będących na murawie. Na przykład po meczu zawodnicy mają od Murinio przykaz, że te kartki nie wiem, mają zjadać. Rozjadać, no, no. zjadać bo okazało się, że kilka takich kartek zostało znalezionych przez fotoreporterów będących, i później się były na okładkach gazet w Hiszpanii i zawsze są gorącym tematem. Teraz już nie są, bo zawodnicy zjadają. A później zmienił przecież system, bo kazał Dudkowi, iść, mówić Casillasowi, kto ma kartki dostać. Tak jest. Głupsze niż te kartki, co, co je podawał za zawodnikom, te, te, te grypsy więzienne. No, a, no i druga szkoła... Co by nie było, zawsze wracamy do Mourinho. I druga szkoła, czyli Saralek z Ferguson, no, który no, trenerem jest... Od... O czym będzie mówił redaktor zawada, <todawana> <todawana> kiedy braknie Mourinho. No, on mówi, to nie nie nie gra. Połowa, połowa podcastu nam ucieka. Od 250 lat Ser Aleksztergosłów tak, tak, jest tak. trenerem Manchester United i nie zadatował niczego <laughs> <laughs> Jak on ich wszystkich W ogóle poznaje tych piłkarzy Już jest stary, ręce mu się trzęsą Nie, no wie, i, nie, wie, wie, nie wie gdzie ma gumę do rzucia, a mimo to nie musi niczego nie, Zawsze, zawsze, nie, zawsze nie, wie gdzie ją ma Właśnie szukaj językiem ostatnia, nieustająco Ostatnia rzecz, którą której zapomnę <laughs> Tak, ale na przykład Oglądałem mecz Manchester United z Blackburn kiedy mieli szansę odskoczyć na wiele punktów po przegranej City, to było chyba okay. niewielki temu. 16. <śmiech> <śmiech> to meczu. Mogli zrobić wielki siedmiomilowy krok. Siedmiomilowy, tak, morski. morski. A zrobili mały siedmiomilowy krok, bo zremisowali. No ale tak cieszącego się Fergusona, bo po prostu nie widziałem <śmiech> bardzo dawno, bardzo dawno. Naprawdę. Potracił swoich, swoich współpracowników, prawie przewracając, lecąc się, ciesząc do chłopaku. To jest ja, ja, ja uważam, że to jest przepiękny obrazek, że trener, który tyle lat pracuje z drużyną, osiągnął tyle sukcesów, nadal cieszy go bramka z Blackburn Znaczy jest... Jego cieszy raczej w to, że będzie mistrzem znowu. Tak, tak. No. Bo, w Anglii, tak bo w Anglii, ale... jak wiadomo, liga jest wyrównana. Jak wiadomo, Manchester liga United. jest najlepsza, wygrywają Manchester United, a w pucharach <laughs> tak. europejskich nie istnieją. No, no nie istnieją. No w ostatnich paru latach no już kilka istnieją. razy... W, w, w finale Manchester United, więc tak nikt nie, To by, o by, bym powiedział, powiedział, że to jest, Ale w tym, roku, w tym roku nie wyszli z grupy, zdaje się, hmm. a później odpadli w lidze europejskiej. No. Hmm. Jeden tym, rok, kon, jeden ten, rok. Koncie, jeden koncie, rok. Ale ja się nie chcę pasić, bo ja lubię koncie, Manchester koncie United. Kończę ten temat. Także także, także no, to jest przyjemne. A coś powiemy o aferze w naszej reprezentacji kolejnej? A jakiej aferze? No, o, tym, o, b, b, b, no, no, o tym, że no, tak, wolał o tym no. mówić, że Polacy wygrali z Bajernem z tym samym Bajernem, tak, Tak tak dokładnie Zdecydowanie o tym, no, że to jest nie mówię niż, temat, niż o pijaństwie. No. Tak, tak. tak to, to, bo tu no bo no i tam pijaństwie. No. No Jezus, na Boga. No, mnie, na też Boga. De, mnie też denerwują. A, yy... A słyszeliście, co bramkarz Szczęsny powiedział? jak Najpierw jak wystąpił gdzieś tam w obronie. W bramce, tak, bramce, tak, bramce, w bramce e, Peszki. W tak. ramce Peszki bronić. wystąpił, tak. A potem w czasie konferencji jakiejś prasowej, czy gdzieś złapali na korytarzu dziennikarze i się dopiero dowiedział, że Peszko spędził noc w Izbie Wytrzeźwień. I mówił. A to w Niemczech są w ogóle Izby Wytrzeźwień? No ja właśnie też, że w, w Unii Europejskiej nie ma Izby nie ma. Ale policyjna. Ma, w z tym, z był, był, ten... był w areszcie. Tam, nie tam, nie tam, był, tam, był w, w Wytrzeźwień i nie był tam z powodu alkoholu, tylko z powodu tego, że mu mu... Przesłuchali go i go puścili. No, Dokładnie. W ogóle Czyli dojechał. po prostu został zatrzymany za to, że y, awanturową się nie no, oczywiście, że kłamie. Zostało wyjaśnione Dlatego, że wytrzeźwień no. no. nie można być w Unii Europejskiej, bo dlatego, że no. oprócz Polski no, nie, tak. nie ma wy, wytrzeźwień, że no, tutaj, w go zamknęli, bo miał półtora promila Ale półtora promila, no to człowiek ma jak wypije trzy piwa i po prostu wracał, i taksówkarz go wiózł okrężną drogą. Nie jechał samochodem, Nie prowadził samochodu, wyszedł po prostu na piwo, nie był po meczu ani nie był przed meczem. Był w tygodniu. Wyszedł z kolegą, wypił trzy piwa. A taksówkarz wiózł go okrężną drogą do chałupy. Nie, no no i problem, tyle, no. problem, problem polega To się na... zdarza, ja też bym się wściekł. No, no ostatnio nie, się wściekłem To się też taksówka, zdarzało. Jak taksówkarz widzi, jak jesteś trochę wcięty. Że cię... Od razu to wy... A w Niemczech to jest podobna rzecz gminna, podobnie jak w Anglii. Co szczęsny też zresztą yy, nie zapomniał o tym powiedzieć, że na szczęście w Anglii jest szyba i, i nie ma dostępu do taksometru. To zależy, <laughs> Ani do okielowcy. To zależy, to tylko w tych takich klasycznych taksówkach. Ja hmm. całkiem niedawno jechałem ja taksówką z hinduskim kierowcą. Nie wiem, czy mnie wiózł dookoła, bo drogi z centrum Londynu na lotnisko Hifro nie znam tak dobrze, ale jechał sobie gdzieś. No I cały czas twierdził, że nie wie, gdzie jedzie. Więc podejrzewam, że wiózł mnie... Sądząc po to, ile zakrętów wykonał w, w międzyczasie. To nie sądzę, że to była najkrótsza droga. No nie wierzę w to. Ja, to no dobrze. Szczególnie, że kierownicę miał. No. Ta, nie tam, gdzie powinien być. Tak, jak, jak my pojechaliśmy do Londynu, to w jedną stronę z lotniska zapłaciliśmy sześć razy więcej niż potem w drugą wracając. No, no właśnie. No, właśnie. no to Ale jest nie Taksówkę na lotnisku. A to mafia taksówkowa w Londynie widzisz, i peszko się zdecydowanie zirytował. I tak, czyli same kłamstwa. Nie był na izbie wytrzeźwień. Nie został zatrzymany. Nie był pijany. Za, nie, znaczy, pijany. Wypił, pijany, tylko pijany był. Pijany był. No, pijany był. Nie, nie, no wypił trzy piwa, no pewnie był, albo może cztery, no matko, no, był pod no wpływem nie, nie Tylko, nie za pytanie: mi. ilu kadrowiczów z tych, których smuda zabierze na euro, w ciągu ostatniego miesiąca wypiło trzy piwa? Ja sądzę, że każdy. Mało tego. Albo ja pięć no, piw nawet. Mało tego. No dobrze, tylko nie dali się złapać cię, no, A przepraszam, Cię... musiał złapać drugi raz. Czy trener będący na zgrupowaniu może spożywać alkohol i czy to ma wpływ na jego pracę? No według mnie to chyba nie może a spożywa. I nie zwolnił się jakoś. No popatrz. Trudno jest no, no, chodzisz, się z, samym z założenia, że nic się nie stało. Z nie, znaczy, nie tak. Uważam, że zrobiono w ogóle aferę w ogóle z nie, znaczy, no, złożę, no, prawem, nie jest prawem, niczego. Prawem, prawem smudu jest go nie brać. Tak? Jest trenerem tak. i to jest jego sprawa, czego bierze, czy nie. No, Pytanie, czy jest to kolejne pości... polowanie na czarownicę pod tytułem wykorzystam moment i nie wezmę piłkarza, który mi nie pasuje do czegoś tam. Bo... Ale Peszki już nie brał wielokrotnie i potrzebował do tego... Tak, ale wiesz, no bardziej, albo było to mu to na rękę, albo nie. No. Po, co Właśnie, cała, po co ta cała wiesz, historia? po prostu Peszki nie wziąć. I, a do Nie tak, musiał że... się tego tłumaczyć i, i w ogóle wymyślać o tego historii. A Wasilewski co? Wasilewski po prostu nie awanturował się z taksówkarzem, bo wysiadł wcześniej, a ile wypił, nie wiadomo, tak? a grać no, będzie. Nic. No, podobno, podobno nic, bo wrócił samochodem do, do Brukseli. No. Tak mówią. Irano stada. No to, to sobie. Co, co tak. tym bardziej, że Irano stada się karnie na, na, na, na, na przedsięwzięciu. Właśnieckiego też skreśla. Tak, to a priori. Ogóle... Pierwsza informacja była no taka, ja pierwsza informacja. Mediach... Bo ci gazeta wyborcza, wyborcza, wyborcza, wyborcza napisała, wyborczy. że że, że byli na izbie Zmuda, Zmuda wyrzuca Właśnieckiego z kadry na podstawie doniesień pracy Prasowy. polskiej, która cytuje prasę niemiecką i to mu wystarcza, żeby go. Mało tego nie cytuję i dosłownie. Bo prasa polska pisze o jakichś izbach wytrzeźwień, których de facto nie ma. Nie ma, ale mówię, że tutaj błąd. Potem ta sama że od Zadrowicza powinno się wymagać, zwłaszcza przed EU nie no, Powinno się wymagać pewnego tym bardziej że... zachowania. Znaczy nie, tutaj jakby o tyle Peszko, wiadomo, no, miał już Przechlapane za tą pierwszą aferę tak? I to nawet nie tak. za to, że pił, tylko za to, że pyskował Zielińskiemu no tutaj, eee, też, że... tutaj też miał problemy nie przez to, że pił Tylko przez to, że pyskował, no, pyskował Tak I policjantom prawdopodobnie No, no i no. jakby wiadomo już od, od, od początku prosto... Od początku tej kadry wiadomo, że smutno takich ludzi nie chce, dlatego nigdy nie było W niej Małeckiego, dlatego wyleciał bord, Wyleciał włako, wyleciał Peszko po prostu nie lubi, jak ktoś mu pyskuje. No. Tak, bo on chce mieć wkład, że każdy z nas... Znaczy, ja doskonale rozumiem, Ja wy... doceniam to ludzi, znaczy, że, że, że są wróci. odważni. Że, to znaczy, no dobra, że ale jeżeli ktoś ci na korytarzu bym naopowiadał takich jest, rzeczy, wiesz. jakich najprawdopodobniej nie naopowiadał on Zielińskiemu, no drugiemu trenerowi nie mówi się takich rzeczy na korytarzu. Nie, no pewnie nie. Znaczy Natomiast po tym dokładnie, wrócił. Dokładnie po tym, by on dał wiedział, że Natomiast nie ci tak przy trenerze, no to Peszko odpowiedział, tu nie widzę żadnego trenera. No to za takie coś można wylecieć. Znaczy, no wiesz, no Słyszałem o różnych rzeczach, natomiast z kadry de facto nie wyleciał za to, że pyskował trenerom, tylko za to, że pyskował jakiemuś Hansowi, który prowadził taksówkę. No ale wiesz, ale to jakby no... To, to... No wiem, nałożyło się jedno recedywa, na tak? Recydywa i... Znaczy, wie, z drugiej strony trudno mieć też pretensje, że tam jedzie 23 ludzi, tam, no, trochę więcej, plus sztab trenerski, plus tam, tam powiedzmy 30 ludzi, którzy mają spędzić ze sobą w założeniu może nawet i miesiąc w jednym, w jednym hotelu. No dobra, no, bądź tak? Daj Boże, dwa tygodnie. Dwa tygodnie łykam w ciebie. No Nawet dwa tygodnie. No, no, no dużo, już spotykają się przed jeszcze tam, No, tak. tam nie, no wiadomo, fajnie, jak tam wiadomo, wiadomo jak się pracuje tak z zespołem Tak wielu osób w młodym nie, no, wieku, które potrzebują Nie, Peszki uważam, że ta strata nie jest taka Więc, jest, nie, ja, ja byłem pod... trochę przerażony znaczy, yy, Wieścią, że Rozmawiam no, się Wasilewskiego Znaczy nie, no, to, bo tu tak naprawdę nie chodzi o to Moim zdaniem, czy, czy strata Peszki Jest y, stratą Peszki Tylko jak uczciwie trener zachowuje się W stosunku do poszczególnych zawodników Tak? Ja rozum... nie, no to w tym bo, wypadku bo, bo, wiesz, ja rozumiem, no. że tobie Peszki w kadrze może nie brakować, tylko czy Peszce kadry nie, brak, czy ja nie będzie, będzie brakowało, brakować. to jest ich Nie, nie, pytanie. ale tutaj, wynikałoby z tego, że w tym momencie jest jakiś tam w miarę konsekwentny, no, jeżeli chodzi o, o, o, o tego typu rzeczy. Znaczy... Chodzi o to, ja powiedziałem, że smudzie chodzi pro, prosta rzecz. No, Peszce nie może zaufać. Nie, nie, nie jest powiedziane, że Peszko po którymś meczu na Euro nie wymyśli sobie, że trzeba iść na browar, nie wyciągnie paru kolegów i nie pój pójdą, pójdą na drugą stronę ulicy i nie pójdą no. szaleć po Warszawie, tak? Nie no, pewnie na drugą pewnie do pójdą dalej. Do Słupskiej no, pójdą, no. <laughs> no, pójdą, więc z Hayata najbliżej. <laughs> I wtedy to rzeczywiście tak lepiej wie. takich ludzi nie brać, no jak już, chyba że Peszko byłby, nie wiem, absolutnie kluczowym ogniwem tej kadry, a nie jest, więc... No tak, bo o tym, że Lewandowski bije taksówkarzy nie słyszeliśmy, no, ale jak Lewandowski się jako się... jeden z pierwszych stanął w jego obronie, podobnie jak Błaszczykowski, czyli ludzie, którzy bez których kadry nie ma w tej chwili, tak? To im się akurat chwali, że stanęli, tak samo jak, tak jak, jak piłkarze no, stawali w obronie Tomka Iwana, który nie jechał no. do Korei. Albo w obronie y, Młynarczyka i y, Terleckiego. No jeszcze tak, chciałem powiedzieć, że ta sama prasa, która, która pisała najpierw y, takie różne historie, według których Smuda miał podjąć decyzję, potem krytykowała też Smudę, że po meczu, o którym mam nadzieję zaraz coś powiemy, Smuda udał się na ten posterunek przesławny policji, żeby tam sprawdzić, co się naprawdę wydarzyło. I, i Sprawdził, czy jest Izba Wytrzeźwia. Sprawdził, ja. Izba Wytrzeźwia. nie, nie. Podobno rozmawiał, no podobno rozmawiał z policjantami. To było dobrze, że podobno rozmawiał z policjantami. Kazał się, co co pokazać tę Izbę. To co dla mnie też jest troszkę jednak żałosne. Tak, nie powinien troszkę. Wy Wyobrażacie sobie, że Capello, jeździ po Izbach wytrzeźwień po Europie i sprawdza czy których nie ma, że tak nie ma. Bo to już takie dzieci nada trochę, no, dajmy spokój. To no to ale już generalnie dorośli że, ludzie. Ale, no, mamy, ale ja zauważyłem, zauważyłem, że wokół polskiej piłki to generalnie rzecz biorąc, dzieci nada. No, no, no, no tak to jest. To, no, przerasta tak, nas to fajnie. wydarzenie, które i, i, tak, nieuchronnie się tak. zbliża. No, ale patrzyłem, to jest, to jest to, to teraz wniosek. przejdźmy może do i Patrzyłem na ten mecz, i to naprawdę bardzo fajnie, że zaraz przed Euro trzech kluczowych zawodników reprezentacji gra w takim meczu. Mało tego, to był mecz to po fajnie, meczu. Był mecz z Szalkę i mecz z Bayernem i te mecze bez Polaków, którzy odgrywali pierwszoplanowe rolę, te, oba te mecze nie, wyglądałyby można, dużo gorzej. No. Na pewno jest tak, że pierwszy raz, nie pamiętam odkąd, jest trzech ludzi, którzy naprawdę zbliża się okno transferowe i to nie jest tak, że tutaj będą jakieś tak. przecieki, upychanie piłkarzy butem w jakichś klubach, tylko naprawdę jest zainteresowanie. Tak? To jest, to jest tak, że I to nie jest zainteresowanie FC Naunt czy, tak, czy, tak, czy czołowych czołowy klubów, Tylko Europy. tak, Piszczek to jest przymierzany do Interu Mediolan, Błaszczykowski no, do Liverpoolu. Piszczek wybrany drugim najlepszym prawym obrońcą w Europie w tym sezonie. No, no to jest no, a po raz Arlesu, drugi a raz jest, raz z rzędu jest, będzie, jest, będzie, będzie, będzie Budezji najlepszym, Budezji najlepszym na prawym obrońcą i no, Jest jednym z trzech czołowych. To jest po prostu no, tak to jest, jest. To już jest, to jest, no, no, tak. można chcieć no. No, no, Właśnie. Szczególnie, że to prawda. No, jeżeli popatrzysz na to kto gra na prawej obronie w Europie i jak dobrze, no to poza Danią Malweszem w Barcelonie to Piszczek gra najregularniej i najbardziej ofensywnie i rzeczywiście pozostawia takie wrażenie, że no nie, no nie zagra słabego meczu, tak nie gra, nie gra meczu. Znaczy, że padają jest... gole po jego błędach, ale te mecze zazwyczaj Borussia i tak później wygrywa. To jest to, co kiedyś miałem z Jackiem Krzynówkiem, że Jacek Krzynowek jak miał gorszy dzień, to i tak, tak walczył i gryzł że poniżej pewnego poziomu nie schodzi. A miał czym? A Piszczek, <laughs> I Piszczek ma to samo, tylko że ten poziom jest zdecydowanie wyższy. Tak. Że on nie schodzi po prostu poniżej pewnego poziomu i nawet jeżeli ma gorszy dzień, to po prostu gra znakomicie mimo wszystko. No, to, no. Jest, to jest zawodnik no, to, już to, to, to tej klasy. Też jest, to też jest kwestia, tylko teraz pytanie, czy, czy im się opłaca teraz odchodzić, czy jeszcze spróbować jednak rok pograć z tak naprawdę, To jest tak naprawdę dla nich ogromne wyzwanie. Lewandowski to, dostanie teraz... 100% podwyżki. Błaszczykowski prawdopodobnie klubu będzie szukał. Bo... Tak myślę, bo Baszczykowski nie czuje się pewnie. No nie, no niestety no nie, wisi, na, wisi nad nim Mario Gece. Jeżeli Mario Gece nie pójdzie do jakiegoś klubu z najwyższej półki typu Arsenal, Real Madryt czy coś takiego, a znając jego kryształowe dosyć jednak kości, to, że ma ciągle kontuzję, to może nie prędko, a w Borusi będą go trzymali jako ten niemiecki skarb i przyszłość futbolu, to Błaszczykowski nigdy nie będzie pewien miejsca w składzie, mimo tego, że sposób w jaki wrócił do kadry meczowej Borussii to, to, no, że, to, że w to, że w pięciu absolutnie. kolejkach był trzy razy w jedenastce kickera. Aczkolwiek obawiam się, nie wiem, mam takie wrażenie, może mylne, ale mam wrażenie, że, że, że, że Błaszczykowski nie ma szansy liczyć na jakiś spektakularny transfer. Ale no, myślę, że Przepraszam że szukać... Liverpool się podobno o niego... Podobno Liverpool <laughs> się o niego. Ale to mówię no. Ci, co wiem, a nie wiem no, tak. skąd wiem, czego nie mogę powiedzieć. <laughs> Skąd, Skąd wie. Powiem Ci, jak wyłączymy mikrofon. Dobra. A ja zostaję taki malutki ukrytek. <grytyk> <grytyk> nie, nie ufaj mu. Nie ufaj że mu, że ufaj naprawdę Błaszczykowski. Że, że Błaszczykowski naprawdę ma oferty tak. Nie, no, no byłoby świetnie. Ja mu z całego serca tego podobnie, życzę. Podobnie jak Lewy, do którego też Arsenal. Znaczy, mam, ma, mam, na, mam nadzieję, że mam nadzieję na jedno, że jeżeli dojdzie do jakikolwiek transferu z, y, Polaków z Borusi, to odejdą do klubu, których przede wszystkim będą grali. Dla mnie jakby to wiesz, jest to nie, bo ja się, że oni, jeżeli odejdą, to odejdą do takich klubów, których nigdy nie masz pewności, że będziesz tak. grał. No. no ale tak, wiesz, taka chodzi jest mi prawda. o To że, że że nie jest założenie, jesteś rezerwowym. No. Wiesz, to już jest tylko twoja, no, twoja i własna wiesz, znaczy, sprawa, co zrobić. Znaczy, tak? Jak idziesz, no, oczywiście, że powiem tak, no. tak, jak idziesz do Barcelony, to nie możesz powiedzieć, że, będziesz grubi, że będę to tam grał. Jak Grawo. będzie nie, którykolwiek z Polaków przed do, do Barcelony, to, to się upiem, być na no, Nie, ale, ale, ale dla, mnie, dla mnie transfer w tej chwili Roberta Lewandowskiego to jest bardzo podobny transfer, jakiego dokonał Manchester City, kupując Edina e, to był zawodnik w podobnym momencie swojej kariery, w podobnym wieku, z podobną ilością asyst i goli strzelonych w sezonie. I przyszedł do Manchesteru City, miał bardzo dobre wejście do drużyny, miał kilka świetnych spotkań, po czym się okazało, że drużyna ma przypływ gotówki, zaczęła kupować piłkarzy i Edin Dzeko przegrywa rywalizację w tej chwili nawet z Carlosem Tevezem, który nawet który, nie... był wyrzucony wchodzi... z klubu, tak, ale, ale wraca, wraca i strzela dwie bramki. Tak, nie. a Edin Dzeko, mimo tego, że potrafił ustrzelić hat w... Przepraszam, tak, bestia, cztery, znowu się... Cztery gole nawet potrafił. Tak, tak cztery, cztery gole w jednym meczu, meczu to mimo wszystko... Nie może być pewien miejsca w Manchesterze City. No i, i to jest trochę tak, że albo siedzę w Borusi Dortmund i no i co. W pierwszym sezonie 9 goli, w tym sezonie już tych goli jest 20 czy 21. Ma Lewandowski. No i na co on ma czekać w tej chwili? Na to, no tak, że w następnym sezonie z Borusją wygra Ligę Mistrzów? Nie wygra Ligę, nie Ligę wygra, Mistrzów z Borusją na to, że będzie królem strzelców Ligi Niemieckiej, e, tego nigdy nie wie, bo tam Gomez może równie dobrze 40 goli w sezonie strzelić, jak Bayern będzie do niego grał. E, co? Mistrzostwo Niemiec zdobędzie po raz trzeci z rzędu? Być może. No ale pytanie, czy to po to? Czy to po to się jest w klubie, nie, no, tak, żeby... No tak, No W tej chwili Piszczek i Lewandowski, dla nich jest jedna droga. Dobry klub, w którym nikt nie zagwarantuje grania. Tylko będą musieli sobie to miejsce na boisku odnowa no, walczyć, prostu, tak? W każdym dobrym klubie ale nie trzeba sobie walczyć o miejsce, no, każdy, no, jest każdy, prawda. No, tylko, każdym że, do to, którego... że, że w momencie, że, że nie idziesz do, na przykład do Manchesteru City, gdzie przebicie się dla Lewandowskiego będzie po prostu no, niezwykle nie no. ciężkie i trudne, bo to... ale Wiadomo, że są, Ech, kluby, są kluby, które w danym momencie na danej pozycji mają urodzaj i posuchę, tak? I wiadomo, że lepiej sobie wybrać ten, gdzie, gdzie... akurat w danym momencie konkurencja jest trochę mniejsza. Ale zawsze jest tylko to i to zawsze jest jest te, to tak, że, że to jest też tak, że tak, masz zawodnika teoria. lepszego, a jeżeli masz dwóch równorzędnych zawodników, z których jeden jest większą gwiazdą, a drugi mniejszą, to stawia się na tą większą gwiazdę. Tak, I ale Wiszek jak, do jak, jak przychodził do Dortmundu, to był nieudanym napastnikiem e, Herty Berlin, a, a przyszedł jako zastępca Patryka Ovomajeli e, na pozycji prawego obrońcy de facto. Dał sobie radę. Teraz mówi się o tym, że miałby iść do Interu Mediolan. W Interze Mediolan na tej pozycji gra Maicon, czyli pierwszy obrońca reprezentacji Brazylii, który w reprezentacji Brazylii gra częściej niż Daniel Alves. Czy Piszczek jest lepszym obrońcą w tej chwili od Maikona? Jest. Tylko czy jest w stanie go posadzić na ławce Interu Medioland? No To jest pytanie do trenera, a nie do Piszczka. Bo Piszczek gra lepiej, natomiast Bo cały Inter gra gorzej, niż sam Piszczek. Piszczku! było tak, ja sam was reszta. A, a, a z drugiej strony czytałem cie... tak, tak czytałem ciekawy, ciekawy komentarz a propos Piszczka i Peszki o tym, że w kadrze Smudy może grać zawodnik, który sprzedał mecz i ma zarzuty korupcyjne, a nie może grać zawodnik, który wypił cztery piwa bo kupuje to. No, ale, Także, no, dosyć przewrotny. Dobrze, i... Bardzo przewrotny. No, ale przewróciło ale niestety, i leży, bo ale no, niestety tak. prawdziwy. Tak? No ale to też Czyli... mówiliśmy o tych zarzutach korupcyjnych. Ale, ale trochę niestety zawodnik, który... nowy, nowy ten słup światła padł na zarzuty korupcyjne w stosunku do piszki i okazało się, ja że to nie chcia... jest tak, że, że był biernym biernym piłkarzem młodym, który Ale się to w nie takim doruszał. razie, panie redaktorze, bądźmy konsekwentni, skoro nie powołujemy do reprezentacji zawodnicy, którzy brali udział w korupcji to odwołajmy ligę, tak, znaczy, znaczy, odwołajmy że, wszystkich, zawołajmy zawo zawo trenerów, że, odwołajmy że działajeczy. przypomnieć, kto był trenerem Zagłębiali. tego na ten mecz. Tak? No. I Już wiemy, dlaczego Piszczek gra, dlaczego Peszko nie gra. No i, no. i zaczynajmy wszystko od nowa. No. Poczekajmy znaczy, bo... 10 lat, aż się zbuduje... Nowe... za Ja i tak mam wrażenie, że, że decyzje są podejmowane niekonsekwentne, tylko wygodne bo gdyby konsekwentnie decydować o tym, kto w tej kadrze grać nie powinien za alkohol tudzież korupcję, no to tak jak powiedział słusznie Grzegorz Lato, nikt by w niej nie grał, <głosy> <głosy> bo wszyscy piją albo wszyscy coś sprzedali wtedy, kiedy nie powinni albo kupili. No bo najpierw sprzedali, a potem pili I nie mówię... Tak. Tomato, dotyłem, ah, no, no. O, bo jak już sprzedasz mecz, to nie musisz Moza się starać i możesz to, się napić. Można to robić podczas tak tu, Też, też tak, można tak. no, pić. No, ale to... Z... Interesy przy alkoholu Zobaczycie. Ja myślę, że te wszystkie rozmowy się skończą w momencie, w którym wyjdziemy z grupy. Zobaczcie tak, Arsenal ta政治... sprzeda Van persiego i... Kupi Lewandowskiego i nawet się rymuje. A propos Van Persiego, to w hotelu, w którym Barcelona stacjonowała w mieście Lądek. Pojawił się gość. Pojawił się gość i operacji, którzy czekali na piłkarzy Barcelony, którzy z niego wyjdą. Nieoczekiwanie zrobili zdjęcie Robinowi Van Persiemu, który z tego hotelu wychodził. <głos> jeszcze nie miał na sobie koszulki Barcelony, ale wszyscy się zastanawiają, czy to już, czy no jeszcze. Cię z, Cze z Czeskiem przywitać na pewno. No, A to Czesk nie mógł wyjść do Robina? No, to by było przyjemniej się spotkać w hotelu niż na zewnątrz. No, no, się deszcz, to, ale, to, ale na zewnątrz byli paparazzi. Je. A na zewnątrz byli paparazzi spadało. Tak. Sądzą, sądząc po tym, jak Cesk zagrał w meczu z Chelsea, to, to chyba razem siedzieli długo w restauracji hotelowej i jednak wypił A, tam więcej tam, niż peszko. Coś kupowali, <głos> tak. Bo CESK, Cesk miał na nodze dwie takie piłki, że nawet ja bym trafił do bramki. No to niestety. Okazało się, że jednak londyńska mgła przesłoniła mu wszechświat i nie dał rady. A powinien być do niej, jakby nie było tak, przyzwyczajony, przyzwyczajony. Ale zapomniał, wół jak cielęciem był. <grym> ale to znaczy, włączenie. że co? Że są informacje, że naprawdę toczą się rozmowy w Wanperciego z Barceloną, No nie ma żadnych informacji, jest... ja po prostu zauważał. No wiesz, plota. To, to nie jest znaczy, plota, no, jest zdjęcie, jak wychodzi z hotelu. No, po co poszedł do tego hotelu? No być może tam jest najlepsze sushi w mieście. No, ale... Bo tam miał kochankę. <grym> Jak wszyscy grający, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy grający w Anglii w w Wszyscy piłkarze grający w Anglii mają kochanki. Wszystkie kochanki w Anglii Są zgrupowane tam gdzie gra Barcelona Tam gdzie, tam, gdzie, tam, gdzie mieszka Barcelona Albo Barcelona zawsze Już mieszka, mieszka tam, tam. Są zgrupowane tam gdzie ja Wiem dlaczego Chelsea Pana. wygrała ten mecz Zawodnicy byli odwodnieni Barcelona wozi najlepsze kochanki tak. sobą. Albo, znaczy, Ale tam, tam przecież jest zgrupowanie kochanek Ale kto jest trenerem kochanek Mourinho Wezwałuje to zgrupowanie. Za mundurem panuje. Co pan trenują Kochan, kochanki, kochanki piłkarze. Kochankowanie. Angielskie. Kochankowanie. Dobrze, to Chyba, jest. Że, to jest ale, ale kochankowanie na środek pola, <śmiech> na wkrótki słupek. Chyba, że jest to żona brata Ryana Gigsa, ona mieszka w domu. A tak a propos, bardzo się dzieje. No znaczy, po to, żeby Ryan ją mógł łatwiej zrozumieć. Dlaczego, dlaczego żona brata Ryana Gigsa nazywa się Giggs? Skoro on się nazywa Wilson? Brat też zmienił nazwisko? Aha. Wiesz co, no, też bym się wolał Zagachala nazywać... Zagasła słuchaczy. Też, też, też, też, wiesz, jak, konkurs, bez nagród. Jakby mój brat został księciem i nazywał się Poniatowski, to też wolą się nazywać Poniatowski niż Sałata. Tak szybko zmieniłbym nazwisko. A może tylko żona na przykład zmieniła nazwisko. Mąż jest Wilson, a. Znaczy, przez to, że, że się z nim sykała, zmieniła Gicka. nazwisko? No. no, myślę, że to no. tak się. Żeby, jest, żeby, to tak się... Bardziej, żeby to bardziej ukryć, bo brak się do mnie zorientował. Gdzie Od dzisiaj, tak. dzisiaj nazywam się Gix tak jak twój brat. Nie, nie. Ale to... nie wyciągaj pochopnym wniosku. Po prostu... To nie tak jak myślisz. Tak, to... Może kobiety tak mają, że wstają rano, bo przez paleń nocy z kimś patrzą w domu, to sobie światu inne nazwisko. W ten sposób możesz mieć kilka nazwisk w tygodniu. Ciekawa teoria. Bardzo ciekawa. To lepiej to zobacz. Tak nowe dowody. Zobaczy, co masz w dowodzie? Szczęsny. <laughs> dobrze jest się No dobrze. Myślę, że powoli chyba do, docieramy do ja końca. Ja chciałem tylko powiedzieć: że ma, Nie, że tak. mamy, mamy niespodziankę w polskiej lidze siatkarskiej. A, Rysowia. Mówiliśmy, i że jest duża szansa, że skończy się panowanie hegemonia. skry. Ile roku? oni lat już byli mistrzem? Z sześć. Oj, dużo. Z osiem? <głos> jakoś, jakoś tak. No ostatnio z góralami na Kasparo... najstarszy, najstarszy z góralami tak. na Kasprowym rozmawiałem, nie pamiętają, kto jest mistrzem. <głos> Ale pamiętał, pamiętał pan Wacek, że skakał 98 metrów przed przebudową Wielkiej Krokwi i że z Wojtkiem Fortuną, hej, i że się ścigał z Wojtkiem Fortuną. A to my spotkaliśmy znowu po, podczas wyjazdu do pracy. Też spotkaliśmy toprowca na wczasach. Leżał. Nie, nie, tańczył. La, la, la, la, to prawie co na wczasach. Zamiast nart wziął dwie ciupagi. Lat, lat myślę, że 68, 70. Ale starszy, precyzyjnie oceniam, pan, tak po twarzy. Starszy postawny pan i on też właśnie zaczął, zaczął naszą rozmowę. Po małym bączku zaczął rozmowę od tego, że Ale to, to, ja, to nie on bardzo dziękuję wielką, kro, wielką krokiem. Stawiał? I staw... To jest. I taki tego typu ale stworzyć. Ale I, ja... I I fortuna też się pojawił powieść jak więc to chyba a to Jakub... każdy to powiedz, a potem opowiada i każdy góral że z ale... fortuną. Pan, a nie, pan Wacek był wiarygodny. <laughs> <laughs> on ci już klalkał. Pan, pan, pan, pan Wacet już nie. Nie, nie, ale pan Wacek wymienił mi kilku zawodników z tamtej kadry. Pan Wacek był z miejscowości Ząb No, no tak także Wymienił mi paru zawodników kadry narciarskiej z, z roku 68 i 70, O których istnieniu Nawet najstarsi górale łącznie z panem Wackiem Nie, nie powinni pamiętać Także jednak coś tam na zecy było Kto <głosy> <głosy> no wie, kto wie ale rzeczywiście też poinformował mnie, że pracownicy górnego odcinka Kasprowego najczęściej umierają na nadciśnienie. Powiedział to po trzeciej szklance wódki. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Już wiem, skąd umie nadciśnienie. <śmiech> ja mówię, że od, od tego jedzenia góra-dół, góra W dół, góra dół. <śmiech> pana, pana Tacie, jak widziałem stopu, to też właśnie, Jeździł góra-dół? Nie <śmiech> A tu wiesz, bo to, nigdy nie wiesz, gdzie się obudzisz, czy no. na górze, czy na dole. Nie? To jest różnica. W dodatku był w czapce policjanta. Z, z YMCA. Ojej. No tak, to nie ma łatwe. Pamiętam pani, pani dla odmiany, pani właścicielka knajpy w Szczyrku. mnie to, że pokazała, jak ona ma ciężko, bo ona na przykład kupiła sobie super fajny samochód, ale parkuje go pod knajpą, a do domu na piechotę w góry musi iść na piechotę. Na piechotę, na piechotę. Bo samochodem tam się nie da dojechać. No nie ma lepką. I no Ma samochód, życie, ale... który pięknie stoi pod knajpą. Pięknie tak, stoi pod knajpą, tak. No. I chodzi góra dół, do góra, dół, góra, dół, góra dół. No, <laughs> no, nawet nie jeździ, tylko chodzi właśnie. No. Jak ja, ja, ja kochanki angielskich piłkarzy na, na zgrupowaniu. Kochanek. Mamy jakąś właśnie, literę a Gdzie Całe jest zgrupowanie kochanek ty. podczas euro. A to będzie no w Krakowie, Kielce. na Kielcach, wszędzie. Zagonią je na rynek. Wreszcie już jedzie tak. do Kielc tak, na zgrupowanie. Bo będzie co? wszędzie. tam Będzie Zgrupowanie kibic. kochanek. No bo w Kielcach nawet ostatnią agencję towarzyską zamknęli. także jest, jest bo poważny... Ale otworzył się nowy klub GoGo. -Go. Ja wczoraj byłem w Kielcach na trzy godziny. To jest naprawdę, podcast od 18 lat. <laughs> tak, ja mamy nowego klubu GoGo. -Go. Nie ma agencji towarzyskiej. Bo a, czyli Niedaleko reklama, tak. Między, Między zakładem pogrzebowym a kościołem Mieliśmy, mieliśmy pozdrowić, mieliśmy pozdrowić yy, a, oczywiście Orliczu Orlicz, podur... tak, tak, bo zostaliśmy Orliczu Suchedniów drugi, zap... drugi, ale w ogóle Orlicz to jest jedna drużyna A nie, że jest jeden i drugi Dwie drużyny, pierwsza i druga Wiadomo, Orlicz zaprosił nas na mecz Na na który się normalnie wybieramy Bo to będą wielkie derby Gór Świętokrzyskich Orlicz Suchedniów, Polonia, Białogon Na Orliczu Suchedniów rozegrałem dwa mecze Raz z odbojami Orliczowskimi połączonymi z władzami suchedniowa grałem w różnych Mediów, a drugi raz z reprezentacją leśników Polski. Przegraliśmy 6-1. Ale to z, w którym meczu? Z leśnikami. Z leśnikami przegraliśmy ja 6-1. Tamte, tamtego meczu nie pamiętam pierwszego? Ile nie, nie, tam, tamten mecz przegraliśmy 3-2. A ja słucham, przegraliśmy wiem, byłem, byłem często. Z tego co pamiętam, a ten przegraliśmy 61 i bramkarz został faulowany drużyną przeciwniej. to jeszcze była taka ciekawostka. Bramkę strzelił krzemień dla nas, jedyną. O no proszę. No proszę. A Bramka z drużyny ah. Przeciwnej, kopnięty w głowę przez swojego zawodnika, opuścił mecz. Oj, oj, oj, oj. No, dramatycznie to wyglądało. No ale. Naj... Na większy przejazd bardzo korejowy, bardzo jaki ten, ten na górce? Tam się przejeżdża ten. chyba przez 10 torów. Tak. I jeszcze nierówno jest bardzo. Bardzo jest nierówno. I jest tartak zaraz. Za ja w tym, tym tartaku kupowałem drewno na podłogę w swoim pokoju, ja w no, który mam niedaleko suchedniową. Wyjazd. S -s -suchedniowa, jest... suchedniowa w tle... stronę Bodzentyna jest przejazd. Suchedniowie też z kolegą kupowaliśmy tle... gitarę. Z tego co drewna, drewna z podłogą. To... No, ja tak co... że... Z tego, mojego ich... <guletra> meksykańskiego Fendera. A nie, proszę, żeby pomyliłem. W tym tartaku to kupowałem na stół, na podłogę gdzie indziej. Na, na podłogę kupowałem drewno w Mochacku. To niedaleko. Niedaleko. No, także wybieramy się. <guletra> wybieramy się na mecz Orlicza drugiego. No, fajnie by było być z Polonią Białogon. I trzymamy za słowo, że akredytacje będą czekać. Cztery? No, jak jedziemy we czterech, to cztery, albo nawet pięć. A kiedy to jest? Za tydzień. Za tydzień. U, to trzy. Ja pewno... To trzy poprosimy. Przyjdziemy <grym grym grym> w bo ja swoją. w no, no, może... pojechać. No. No. A w jaki to dzień jest? Niedziela zapewne. No, muszę trzeba sprawdzić na Facebooku, naszym Borlicz bo słuchadników no. nas tam zapraszał, więc trzeba sprawdzić dokładnie datę meczu z Polonią białą. No, Biorą pod uwagę, klasa, że, że, w że w Polonii białą koledzy to może, przyjadą. Może dwie, bo ja Dawid będzie. Pan na pewno. No. Także... Jak zdążę wrócić z Berlina, to chętnie. Prosto z Berlina do suchedniowa. A tam murawka, pamiętam, pięknie się. No, ja świetny stadion się... od Suchednina. A potem jedliśmy pyszny żurek przygotowany przez owych leśników. Na komicie, którzy w ogóle okazali się być wicemistrzami Europy Leśników. W robieniu w w żurku. W robieniu żurku byli mistrzami Europy. To ciekawe, bo potem spotkaliśmy, się, spotkaliśmy się na takim prywatnym turnieju pod Rakowem. A, grałem? W nie, nie grałem, kontuzję miałem. Wojsa <śm> i tam graliśmy również z tymi leśnikami i ja im przypomniałem ten mecz, i oni byli bardzo zdziwieni, bo wtedy nasza drużyna parkonarko ich złoiła jak złoto. Mniejsze, mniejsze boisko, inne umiejętności, Wojtyna na banie, wiadomo. No, się strzelał z bani z po, w pozycji Murawy. Kto to, kto to taki oddał strzał? Grzegorz Lato? Nie, w 86. Urban yy, leżą. Nie, Grzegorz Lato. Nie, Urban. W 86. Grzegorz Lato, Lato to to nie, gra. Nie, gra. nie, to Urban. Urban w meczu z yy, Maroko taki był, oddał strzał ale to nie strzelił gole, jak pamiętam. nie strzelił w słupek trafił ja wtedy. Ja tego się, tego szczupa się też nie strzelił, ale ja się pofrunął po, po murawie pofrunął po, po murawie w ślizgiem na brzuchu ślizgiem, ślizgiem no na brzuchu. to właśnie tak, strzał, tak. strzał Urbana z Maroka prawie absolutne osłubienie zawodników wcześniej w tak. szósty nie grał lato na pewno bo lato zakończył karierę w 86 roku strzeliliśmy jedną bramkę w świętej pamięci Włodzimierz z Portugalią, tak jest, a Urban wtedy trafił w słupek, było 0 do 0. Z Anglią propos... 3 do 0. Lineker, ten co o Drogbie mówił, że... Trzy gole nam strzelił, tak. To Lineker strzelił, Drogba nam nie strzelił żadnego. Drogba Brokba wtedy jeszcze chyba był małym chłopcem. On, albo, nigdy, nie, on nawet... nigdy nie był mały. <śmiech> <śmiech> nie darbo gra w drużynie reprezentacyjnej słoni. <śmiech> tak mi się jeszcze teraz, a propos, a propos tego... To jest zgromadzenie, to trochę głupio mi się <śmiech> przypomniało, a propos tego, co powiedziałeś że świętej pamięci. Bo nie mhm. wiem, czy słyszeliście o tym piłkarzu z Wyspowczych. Taki się objawił piłkarz, reprezentant Wyspawczyk, który twierdzi, że dwa razy w życiu wymienił się koszulkami z kimkolwiek po meczu. No. Raz jak w młodzieżowej reprezentacji grali z Anglią, to się wymienił z Muambą, tym Fabrisem, co tu w szpitalu wylądował, a drugi raz grał przeciwko Włochom i się wymienił z tym Morozinim. Co... O jest. To też... o, ale miał szczęście. Jest. No. To już I on, nikt i on, więcej się nie będzie. on powiedział, że się boi. Teraz już się nie będzie miał koszulki. Ja nie nie na jego miejscu w ogóle. w ogóle bym bez koszulki chodził. <laughs> <laughs> Bałbym się wymienić sam ze sobą. <laughs> to no, gore. ciekawe, czy, tu to trzech razy sztuka. Na przykład, czy reprezentacja musi wystąpić w koszulce, czy może wystąpić bez koszulce, <laughs> wystąpić w koszulce, wystąpić bez koszulce pomalowana w barwy Nie może. Nie może. Tak. Nawet, nawet tak. rękawki. Nawet tak. rękawki muszą Kamerą mieć. A kamerę bez rękawków i im nie dali. Musi sobie tak. Na rzepy mi takie przyczepione. Tak. Znaczy w na Puchach... wyglądało. Puchary Narodów Afryki mogli, ma... a mi no, nie nie mogli, świata świata nie nie nie nie bo FIFA ma takie przepisy, że trzeba mieć rękawki. No, bo to jest nieobyczajne. Niektórzy, Niektórzy nawet mają kołnierzyk. No. Ale nie, to nie jest, jak... bo są jak... eleganccy. A głosowaliście na stronach Premiership za, za Kuszczakiem? Nie, Zostało tak 20-lecie, 20 nie no, na Premier dziś... Premiership. Y, y, y, y, y, y, chcą uczcić dwudziestolecie Ja wiem, że to jest polski sport, linii. głosować na polskich sportowców wszędzie, ale to jakoś nie jest na, na, na, razie, na razie nie, ale na razie zupełnie poważnie. Na 10 najlepszych interwencji 20-lecia są, są, są, są dwie Kuszczaka. No w Premiership, więc. To dwie ma tylko jest... jeszcze Szmaichel, ale porównując ilość meczów, jakie zagrał Szmaichel w Premiership, pak Kuszczak to ma skuteczność, ma... Diabelską. Zresztą obie interwencje znakomite. O Diabelsko, no, jak ładnie no. powiedziałeś? A propos Smaichela i Pawełka. Tak. Chociaż jedno widziałem już tak. Ten, no tak, ale, tak, o, o, to, to, mi, to, mi, to jest pamiętam. Mity, no, ta, po mity, której mity, został kupiony do Manchesteru, prawdopodobnie. No, I, tak, I do i ta, dzisiaj przeklina. Była, <laughs> i, I ta, która była obroną sezonu. Tak, tak. No ale tam jest jeszcze, a propos odcinka, który się nie ukazał, tam rozmawialiśmy na temat cieszenia się niektórych zawodników. Czyli tak zwanych cieszynek. Okurat, o cieszynek. Nie, nie, nie, nie wymawia przy mnie tego słowa. Ja się Akurat, akurat, akurat, akurat <grym> <grym> Ronaldu i pokazywania sobie na swój mięsień od nogi i tak dalej, i tak dalej, i jakiś tam balotelli, który się nie cieszy. I to jest sytuacja, w której również to Bramek najlepszy w 20 dwudziestolecia, kandyduje Bramka Erika Cantony. A, no, ale tak to jest, jest, jest, jest absolutnie. ta Cieszynka potem, to jest Cieszynka w ogóle Wszechświata. Ale nie, to jest w ogóle... Jeżeli jest w Sewry jakiś model cieszenia się po golu, to właśnie to jest właśnie ten. Ale po takim golu to... To jest kłamatko, co ja zrobiłem. Nie, nie, nie, nie, nie to, to jest tak. się to robi. Tak się to robi. Ja to robię codziennie. Królery. Królery. Szarmak jeszcze miał tak tak jeszcze 500 razy. Szarmach w meczu Polska-Francja 3 do 1, jak Alon, Szarmach. Ale on to z innego powodu. On był wkurzony na piechniczka, który nie dał mu grać na turnieju. Tak. Po prostu sypnął gola tak, że prawie słupek połamał. Masakryczny gol i stanął po prostu, jak klepnął w plecy latek, który wtedy do niego podbiegł, jak go tam strzelił, to mu prawie truszerkę. Ale chciał go pocałować. Ty... My, tak, tak, tak, tak, to L jak L zawsze. Lato wszystkich całował tak. po golach. Tak, tak. Do tej Teraz pory był całuje, to... ale po innych golach. Z dubeltówki. Słuchajcie, kończmy. Oj. Tak? Tak, a ja nad... tak się dobrze bawię. Nadszedł, znaczy, tak, ale to mnie. Może... Słuchacze, może mnie. może mnie. No co, i obiecujemy, że częściej będą podcasty. No teraz to już ta, tak, redaktor tak. Gaweł zakończył sezon narciarski, redaktor Zawada zakończył sezon narciarski. Co prawda niedługo zacznie move-hop, bo zaczął niech się... se... Zacznie montować te podcasty. Tak. No to właśnie w międzyczasie był nagrany Ten podcast sprzedamy, ten podcast sprzedamy słuchaczom za... Zadowol... bardzo dobry bo po kolacji, za wyjątkowy, bo był po... Zadowoleni. Może zrobimy jakiś Rado, kąt, bardzo dobry, tak, Mamy prawie. zawsze, możemy robić konkursy i nie musimy inwestować w zagrody. Sybarycki Nagrodą komplek, będzie gdzie wyszła, wyślemy plik z podcastem. Tak, plik z podcastem, jako nagroda w konkursie. Plik tylko, miał, tylko dla z, wybranych. Z nieopublikowanym to, to jest dobry pomysł. Hmm. Kto chce usłyszeć nieopublikowany podcast musi wygrać konkurs. bez redaktora zawady. No. Ja, też, go, ja też, też będę musiał wziąć udział w konkursie, żeby, żeby usłyszeć ten podcast. Bo też go nie Wiem, że jak właśnie jak tylko tego wygra, tylko tego wygra, to, że że... podcast. Podcast jest niezmontowany. No nie, no nie jest. Za potrzebę zmontowany. nagrody będzie. Czy nie, nie to, będzie? to właśnie nie, pół no, tak litra wody. Tak. Surowy podcast. Taki, surowy podcast. Tak. te Jedliśmy, piliśmy. Pamiętam, było za Tak, bo. To już wiem, jedzie, dlaczego nie by. jest zmontowany. No, <laughs> słowo piliśmy, otwieramy tutaj pewne drzwi do nowego systemu. Do nowej <laughs> interpretacji <laughs> faktów. Tak. No, no, dobrze. E, w takim razie. Ciekawe, jakie jak, jak miałby ten. Wzięcie taki konkurs. No, no ja by... okaże się. No. No, ja ale tym... to trzeba jeszcze zadać Może... pytanie. Na następny podcast na proponuję: na każdy to. wymyśla pytanie. Cztery pytania i już. O. O. Trudno, tak żeby Zawada nie wygrał. <grym> jak cztery pytania? No ja też wymyślę. No, każdy wygrywa. To, to on bierze jako uczestnik? Czy no a jedynie? jak? No. No. Muszę, ale to wymyślę. Ja będę dla, siebie, tak? dla, siebie pytanie. Pytanie dla siebie, tak? Dla siebie wymyśli pytanie? A jak się wymyślisz <grym> na własnym pytaniu? To nie, no ja <grym> no, na <grym> a mi inne intencje. Chciałem wymyślić takie pytanie, na które tylko ja będę znał odpowiedź I zapomnij. No, Ale wszystko popsuję. <laughs> Żegnają się. Redaktorzy. Redaktorzy wszyscy. Wszyscy. W komplecie. Wszyscy, wszyscy. Rzadko się zdarza. Pierwszy od długiego czasu. Amen. GOL! Jest! Jest! GOL!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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Turku kończ ten metr! Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To tą swoją elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Ryszard Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule.